Pamiętacie, że Paweł jest w podróży do Rzymu i mam nadzieję, że zaglądaliście tam gdzieś na mapę, bo to warto zobaczyć, jak, jak ta jego podróż wyglądała. Jak opływali basen Morza Śródziemnego, jak ich zniosło. Tam, gdzie mieli dopłynąć prawie, no, na Maltę. Więc tuż pod e, Italią wylądowali. I tak jak Paweł zapowiadał, oświecony przez anioła, którego Bóg do niego posłał, wszyscy się uratowali i czytamy tutaj, że gdy wyszliśmy cało, dowiedzieliśmy się wtedy, że wyspa ta nazywa się Malta. I tutaj też zwróciliśmy uwagę, czytając dzieje apostolskie, jak zmieniają się te, e, te zajęcia osobowe. Czyli mamy oni, oni, oni, w szesnastym rozdziale zmienia się z oni na my. Czyli Łukasz najwyraźniej dołącza w szesnastym rozdziale do Pawła, ale potem jeszcze są momenty, kiedy Łukasz się gdzieś tam oddala od niego, bo znowu mówi oni, oni, więc warto to śledzić. Łukasz jest bardzo dokładny i czasami mamy właśnie liczbę nową w, tym, w tej pierwszej osobie, czyli my, a czasami mamy trzecią osobę liczby mnogiej, czyli oni. Więc tutaj Łukasz jest z Pawłem w czasie tej podróży, chociaż siebie nie wymienia, wymienia tylko innego towarzysza Pawła z Macedonii. Siebie nie wymienia, ale no, używa cały czas właśnie tej liczby mnogiej pierwszej, pierwszej osoby, więc widać, że jest też towarzyszem Pawła tutaj. Gdy wyszliśmy cało, dowiedzieliśmy się wtedy, że wyspa ta nazywa się Malta.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 Żyć mu nie pozwoliło. Czyli tutaj mamy od razu taką ciekawą historię przy, zaraz po wylądowaniu. Z jednej strony widzimy życzliwość Maltańczyków, którzy tutaj zajęli się rozbitkami, którzy na tych szczątkach statku dopłynęli do brzegu. A z drugiej strony, kiedy Paweł, zgarniając chrust został zaatakowany przez tą żmiję, od razu zobaczcie, jaki logiczny wniosek wyciągają, że to musi być jakiś straszny człowiek, morderca zapewne któremu Boża Sprawiedliwość żyć nie pozwoliła. Ale to, tu... to jest tłumacz. No to jest sprawiedliwość. Bogini Dick. Bo sprawiedliwość. Bogini nie. Sprawiedliwość? Ja? sprawiedliwość, nie? jakiś tam. No... Bogini Dik przetłumaczone. No, że to nie jest Boża Sprawiedliwość? To to, tak, to tylko właśnie. to Chodzi o sprawiedliwość tej hmm. bogini. Okay. To bogini bogini ja Dick. Ich tam pewnie jest. Nie, Maltańska taka specjalna. Ale. <laughs> Lokalny. No. Sprawiedliwość to no, jest bogini. Lokalnie kolor. No, tak, tak. No nie sądzę, Zobaczymy, że nagle. Że... Zobaczcie, no? Cytując tutaj na przykład.. Sprawiedliwość tu nie ma całego. To znaczy no, tutaj jest słowo nie, tutaj nie, tutaj nie ma żadnego imienia bogini. W oryginale tu jest słowo dike, oh, to, które oznacza sprawiedliwość, e, sąd, e, z, albo.. albo e, Aha. Zemstę. A to z greckiego jest tak? To, to jest dzikę, greckie a? słowo, więc być może była taka bogini, która tak się nazywała, ale samo to słowo greckie niekoniecznie oznacza imienia bogini. Może oznaczać, ale niekoniecznie. Jest to greckie słowo, które znaczy właśnie sąd, potępienie albo tak, zemsta. Natomiast pochodzi od słowa, które znaczy sprawiedliwy, właściwy od tego pochodzi. Mhm. Ale czytamy też takie coś, że właśnie Dikę jako w mitologii greckiej, bogini uosowieni z pewności, mhm. jedna z trzech chorób. Uchodziła za córkiem Zusa i Triademidy. To tak w mitologii, by trzeba było zobaczyć być może. Mhm. No, więc niewykluczone, że mhm. oni tutaj gdzieś mieli taką koncepcję właśnie jakiegoś bóstwa, które... Bo rzeczywiście tutaj nie ma sprawiedliwości Bożej. Tego słowa Bożej nie ma. To jest dodane przez tłumaczy warszawskiej. Biblii. No bo tu nie ma. Oni lubią zadawać i nie pozwoliła mu być. Warszawska ma dużo pododawanych słów, których nie ma w oryginale. Chcieli pomóc. Chcieli pomóc. Tak. Zemsta, to jest lepsze no, tłumaczenie. Tak. właśnie, Zemsta, sąd w każdym razie w domyśle jest tutaj jednak jakaś yy, no, istota, która z tym stoi, no bo jakby mówi, nie pozwala mu, więc to nie jest jakaś bezosobowa tylko zemsta, ale w domyśle jakaś zemsta, za którą stoi jakaś wyższa siła, stąd tutaj no mówię, warszawskie chcieli pomóc i dodali to słowo Boża, ale no to właśnie są takie ryzykowne Nadinterpretację tłumaczy, kiedy rzeczywiście nie ma tego słowa tutaj w oryginale, więc można było to inaczej oddać, jak na przykład Biblia Toruńska. Zobaczmy, jak oddaję Sprawiedliwie. to. Sprawiedliwie. Tutaj mam tysiąc latkę. Tysiąc latka mhm. mówi... Mhm. Bogini zemsty, tak. Te no, się bo też zemsty. zrobili. No. Jeszcze plawce. bardziej upiększyli. Tak. No, nie, ale bogini zemsty jest trochę lepsze niż sprawiedliwe no, no, no, To jest zupełnie, no. pokazuje inny kierunek. Nie? No ale też jest to nadinterpretacja. Jedno i drugie jest nadinterpretacją, więc no, tutaj rzeczywiście po prostu mowa jest o jakiejś sprawiedliwości. Na przykład tak tutaj widzę, Nowe Przymierze zaręby oddaje. Sprawiedliwość nie pozwala mu żyć. Jakby nie było. To, co tutaj myślę jest istotne, to to, że w tym pierwszym od razu spotkaniu Pawła z tymi tubylcami Paweł wychodzi na jakiegoś strasznego człowieka w ich mniemaniu, w ich pochodnym osądzie. I jak za chwilę zobaczymy, o 180 stopni im się zmieni, Natomiast jedno i drugie jest pochopne. I to, myślę, jest dla nas wielka lekcja, by nie sądzić po pozorach. Mamy niestety tendencję jako ludzie do tego, żeby szybko i pochopnie, nie zbadawszy sprawy, nie wiedząc wszystkiego, bardzo łatwo wydajemy osądy, na innych szczególnie. I przed tym jesteśmy wielokrotnie przestrzegani i to nie jest wyrazem mądrości, tylko raczej głupoty i takiej właśnie pochopności, która no, chce się wykazać mądrością, ale niestety często przynosi wiele szkody. Tutaj akuratnie jak widzimy Paweł strząsnął tego gada w ogień i w niczym nie ucierpiał. Oni tymczasem oczekiwali, że spuchnie mhm. lub zaraz padnie trupem, mhm. Ale gdy długo czekali mhm. i nie zauważyli, by działo się z nim coś podejrzanego, zmienili zdanie. Zobaczcie, jak bardzo zmienili. <śmiech> nie stwierdzili, że to człowiek sprawiedliwy, bogobojny, że, że Bóg go uratował, zachował. Stwierdzili, że on jest Bogiem. Czyli... Z jednej skrajności błędnej popadli w drugą skrajność, czyli znowu zmieniły się okoliczności, zmieniły się jakieś ich oczekiwania niespełnione, więc wydają kolejny błędny osąd. Więc myślę, że jest to dla nas naprawdę kolejne jedno z wielu ostrzeżeń, by nie sądzić po pozorach, by nie spieszyć się z wnioskami. Czasami trzeba jeszcze dłużej poczekać niż oni. Bo za chwilę Paweł otworzy swoje usta i coś wyjaśni. Więc yy, wtedy dowiedzieliby się coś rzeczywiście. tutaj nie czytamy, żeby on głosił im Ewangelię. Tutaj o dziwo. Chociaż spodziewam się, że, że tutaj. No, Paweł wszędzie to robił, ale Łukasz tutaj o tym nic nie mówi, żeby on tam im głosił i tak dalej. Chociaż później yy, jak dowiedzieli się, że ten ojciec Publiusza w czasie pobytu może przeczytamy tutaj od, od siódmego wiersza. W pobliżu miejsca, gdy, gdzie wyszliśmy na ląd, rozciągały się dobra naczelnika wyspy. Był nim niejaki Publiusz. I on przyjął nas i gościnnie, przyjaźnie gościł nas przez trzy dni. I w czasie naszego pobytu okazało się, że ojciec Publiusza leży złożony gorączką i czerwonką. Paweł wstąpił do niego... Pomodlił się, włożywszy na niego ręce i uzdrowił go. Hmm. Czyli tutaj rzeczywiście zachowuje się, jak Bóg uzdrawia go. No znowu, jest to raczej sformułowanie Łukasza upraszczające cały ten złożony proces Bożego działania. Wiemy, że Paweł nie miał mocy nikogo uzdrowić, tak jak żaden człowiek nie posiada takich umiejętności, Chyba, że mówimy o lekarzach i znowu też nawet ich działalność ich posługa wierzymy jest zależna od Boga, który ostatecznie błogosławi ich wysiłki, ich starania, albo nie. Więc tutaj, chociaż Łukasz używa takiego sformułowania, że to Paweł, pomodliwszy się, uzdrowił go, rozumiemy, że to nie Paweł go uzdrowił. Jeśli ktoś go uzdrowił, to Bóg przez Pawła. Więc to jest jedno z takich miejsc biblijnych, które widzicie można wziąć i teraz bronić takiej tezy, że my mamy moc uzdrawiać. Prawda? Jest wyraźnie napisane Paweł go uzdrowił. Więc co? Chce się kłócić z, z Biblią? nie? Czy chce twierdzić, że to Bóg uzdrowił? Tak, twierdzę nadal, że Bóg uzdrowił. Mimo, że jest napisane, że Paweł go uzdrowił. Ale... Y Pan Jezus do swoich uczniów powiedział coś takiego idźcie i uzdrawiajcie wszelką chorobę. Mhm. Więc jakby jest, są takie sformułowania, Tyle, że widzimy, że czynią to w mocy Ducha Świętego. I w innych miejscach mamy wyjaśnienie, że to Bóg uzdrawia wszelką chorobę. Że to Bóg obdarza. Paweł o sobie w liście do Koryntian. Mhm, mówi jak to On służy, jak to On działa, jak to On yy, przez Niego, no, że On jakby mówi o sobie, że to On robi to wszystko, ale później na końcu dodaje, wszak, że nie ja, tak. ale łaska Boża, która skutecznie we mnie działa. Czyli jakby mówi coś, czemu później nie zaprzecza, ale wyjaśnia, co za tym stoi. I myślę, że podobnie powinniśmy traktować tego typu wyrażenia, że tutaj one są w takim Telegraficznym skrócie podane i yy, no, jest rzeczywiście takie stwierdzenie, że to Paweł włożył na niego ręce, pomodlił się i uzdrowił go. Natomiast no, nie powinniśmy za daleko tego pociągnąć, yy, mając, że Paweł posiadał taką zdolność uzdrawiania, chciał. Raczej, kiedy Duch Święty go prowadził, pobudzał yy, i wskazywał, mu, <śmiech> wtedy. Takie rzeczy się działy. I kiedy to się stało, kiedy nastąpiło to cudowne uzdrowienie ojca Publiusza, tego tam zarządcy, naczelnika wyspy, czytamy, że również inni niedomagający mieszkańcy wyspy przychodzili i doznawali uzdrowienia. Czyli ta wieść się rozeszła, jako że był to znamienity tam człowiek. Więc jak on został uzdrowiony, no to wieść się rozeszła i masa chorych, potrzebujących przychodzili, prosili pewnie o modlitwę i doznawali uzdrowienia. No i tutaj myślę, że znowu, i Łukasz nam tego nie wyjaśnia, nie, nie opisuje, ale nie sądzę, że Paweł tylko po prostu ich wkładał na nich ręce, bo to, że modlił się, to z pewnością była modlitwa chrześcijańska. Nie wiemy, jak ona brzmiała, nie mamy tutaj zapisanej, ale też przypuszczam, że im głosił Ewangelię. Tak jak uczniowie, gdy zostali posłani, by uzdrawiać, to dzieje się to w kontekście głoszenia Ewangelii. Tak? Mówił Pan Jezus, do nich idźcie, nauczajcie, uzdrawiajcie wszelką chorobę, ale mieli nauczać Ewangelię, mieli głosić Ewangelię. Więc tutaj z pewnością. No, Oczywiście nie jestem w stanie tego dowieść, ani dać głowy za to, ale zakładam, że jednak Paweł, no, widząc jego apostolskie serce, jego gorliwość w głoszeniu Ewangelii, gdzie tylko miał możliwość, nie sądzę, że on tutaj też nie głosił tej Ewangelii. Chociaż mówię, Łukasz o tym nie wspomina w tym miejscu. Po prostu mówi tylko o tych cudownych uzdrowieniach, które miały miejsce. I czytamy, że oni okazali też nam wiele szacunku, a gdy mieliśmy odpłynąć, zaopatrzyli nas we wszystko, co było nam potrzebne. Czyli tutaj też no, byli wdzięczni i no, jak mogli wsparli ich, w tym, w tym, no, ich pobycie tam, a też po trzech miesiącach odpłynęliśmy statkiem aleksandryjskim który zimował na wyspie a nosił godło dioskurów. Cóż to są te dioski? Bliźnięta dioskury. Synowie Zeusa i Medy. Mm -hmm. i. O, Czyli to sam. byli jacyś właśnie mitologiczni mm -hmm. bliźniacy? Mm -hmm. Synowie Zeusa, tak? Mm -hmm. I ten statek nosił. No i Paweł nie bał się wsiąść na taki statek. Z <grym grym grym grym> bo tam przychłucza większość statków no, nosiła te, jakieś my. przeróżne, wiecie, bogańskie rzeczy. I to też mi pokazuje, że my czasami dzisiaj jesteśmy yy, tak po prostu zadobłonni. Boimy się, wiecie, jakichś takich Symboli pogańskich, coś. Oczywiście ja nie chcę mieć takich dioskurów u siebie w domu, nie? ale jak gdzieś tam ktoś je tam ma, to ja się tego nie muszę bać. Ja nie muszę teraz, wiecie, o, nie wsiądę do autobusu, bo tam jakaś nakleja coś są. tam, czy jakieś trzy no. szóstki. Ludzie dzisiaj sobie tatuują różne diabelstwa. Więc oczywiście my tego nie powinniśmy robić, tak? Nie powinniśmy igrać sobie z takimi rzeczami, nie znosić ich do naszych domów i uważać, że to nie jest tam bez znaczenia. Oczywiście myślę, że, że powinniśmy się jak najdalej trzymać od tego. Ale też nie powinniśmy wpadać w jakąś paranoję i strach, kiedy no stykamy się z ludźmi tego świata, którzy są po prostu w tych więzach, zabobonów, jakichś dziwnych wierzeń, różnych takich rzeczy, raczej właśnie no, być dla nich, jak wszędzie, świadectwa, tak? nie bać się tego. Pamiętam kiedyś z Agnieszką jechaliśmy stopem do Holandii i zatrzymał się taki kierowca i tutaj na remie było takiego demona z takim wywalonym językiem. No. Pierwsze wrażenie, nie? Wchodzimy do niego do samochodu, a on taka, takie ramię nie? z tym demonem. No i później zaczęliśmy z nim rozmawiać po drodze, dzieliliśmy się świadectwem, i mówiliśmy o tym, co Pan Jezus dla nas uczynił. I on taki nie był zbyt chętny, żeby tego słuchać, ale słuchał. Natomiast powiedział nam, skąd ma na tego demona, no. na, na tym ramieniu, nie? I to było dla mnie takie też odkrywcze, że właśnie, wiecie, pierwsza moja reakcja, jak to zobaczyłem, jak wsiadałem, no to taki, uuu, jakiś, no, sługa szatana. A okazało się, że wcale nie był sługą szatana, tylko jego rodzina go, tak jak on opowiadał, oczywiście, to była jego relacja, ale według tej jego relacji ta rodzina go tak nie doceniała, wręcz twierdziła, że on jej niczegoś nie nadaje, że on w życiu nic nie osiągnie. I on sobie wytatuował to, żeby im pokazać, że on coś osiągnie. Nie? Jakby to był taki jego jakiś protest <śmiech> przeciwko, pamiętasz, nie? To, to, i, i, I że, że, że on to chciał zamanifestować, że on da sobie radę, że on nie będzie jakimś tam śmieciem na ulicy tak dalej, jak mu tam rodzina zapowiadała. Więc no, takie wiadomo było cielesne, takie światowe, a z drugiej strony też pokazywało mi dramat człowieka. Dramat człowieka odrzuconego przez swoich najbliższych, który właściwie stracił relacje z rodziną i gdzieś tam w ten sposób chciał coś tam powiedzieć, coś tam zademonstrować. I, i, i, I znowu tak łatwo jest nam, wiecie, patrząc właśnie na kogoś, że ma wytytułowane, coś tam, powbijane jakieś rzeczy w twarz, czy gdzieś tam, możemy łatwo źle ocenić człowieka. Nie wiemy, z jakich ludzie wyszli tragedii, dramatów, przez co w życiu przeszli. I tak łatwo jest nam od razu, wiecie, wydać taką no, pozorną opinię. A, a, a często za tym kryją się po prostu inne rzeczy tak jak tutaj. No, tam ci ludzie nic lepszego nie znali. No. Znali tych, tych pogańskich bożków, do nich się modlili. Ich tam jakieś nosili, bo, bo, bo, bo chcieli no, tak jak każdy człowiek, gdzieś tam szukali jakiegoś oparcia w jakiejś wyższej mocy, tak? Więc y, tutaj też musimy naprawdę takiej, potrzebujemy mądrości mhm. Bożej, by we właściwy sposób podchodzić do tych różnych przejawów y, grzechu, zła, nieprawości w ludziach tego świata, żeby nie zrażać się tym, nie, nie bać się tego, nie zniechęcać się przez to, nie myśleć, że o, ten to na pewno nie przyjmie, ten to nie będzie słuchał, tylko po prostu normalnie wykorzystywać jakiekolwiek Bóg otwiera drzwi, żeby do nich iść, żeby z nimi być i, i nie bać się tych ich bałwanów, tylko głosić im Chrystusa, głosić im zbawienie, które jest w Jezusie. Znowu tutaj nie czytamy o tym, co się działo na tej, w czasie tej podróży, Zakładam, że tak jak wszędzie, Paweł nie, nie, nie milczał, bo wiem, że on był człowiekiem, który pisze o sobie, że nie jest winien niczyjej krwi, że wszędzie tam, gdzie miał okazję, tam głosił. Więc zakładam, że jeśli tutaj była tylko okazja, jeśli Bóg tylko otworzył drzwi, to z pewnością Paweł nie milczał, ale tutaj po prostu Łukasz tylko relacjonuje nam znowu, jak przebiegała jego podróż. Więc spiszesz, na tym statku przypłynęli do Syrakus, gdzie zatrzymaliśmy się przez trzy dni. Stamtąd po podniesieniu kotwicy dotarliśmy do Regium, a po upływie dnia powiał wiatr południowy, więc w dniu następnym przybyliśmy do Puteoli. Tam spotkaliśmy braci. Skorzystaliśmy z ich zaproszenia i pozostaliśmy u nich siedem dni. Tak dotarliśmy do Rzymu. to jest ciekawe, że tutaj zarówno właśnie w tej Puteoli, jak i w Rzymie już są jacyś bracia. Już tam Ewangelia w jakiś tak. sposób dotarła. I to raczej nie Piotr ją zaniósł, bo Piotr dopiero pojawia się według tych tam wczesnych tradycji w Rzymie, po 62 roku, 63, 64, tutaj mamy te wydarzenia, które tu są opisane, najpóźniej dzieją się w 62 roku, więc jacyś inni, czy to podróżujący stamtąd ludzie, czy jacyś ludzie już tam dotarli z Ewangelią, zresztą Paweł pisze list do Rzymian właśnie w nadziei spotkania się z nimi i nadziei, że oni go wyprawią w podróży do Hiszpanii, gdzie chce głosić Ewangelię. Więc już Paweł wcześniej napisał list do Rzymian, więc tam jacyś już bieżący byli, którzy jak widać przyjęli ich do siebie. Nie wiem, czy zauważyliście, jak wiele razy Księdze Dziejów Apostolskich mamy przykłady chrześcijańskiej gościnności. Co rusz, tam gdzie są chrześcijanie, tam są otwarte domy, tam bracia, siostry są przyjmowani. Tam jest y, taka no, naturalna wspólnota Kościoła. I myślę, że dzisiaj żyjemy w czasach, w których Koniecznie musimy to pielęgnować. Coraz bardziej to zanika. Wielu chrześcijan latami jest w kościele i nigdy do siebie nie zaprosili innych chrześcijan. To jest snudne. Szczególnie mówię, jeżeli mają taką możliwość, bo są tacy, którzy, wiadomo, mają niewierzącego małżonka, czy są w jakichś takich relacjach rodzinnych, czy w takich warunkach mieszkają, że no, faktycznie nie mają możliwości. Ale jeśli mamy taką możliwość, to naprawdę jest to coś, co jest normalne w Kościele, że się zaprasza do siebie braci i siostry. Mm -hmm. I gościnność jest jednym z takich no, kluczowych wskaźników tego, że kochamy innych braci i siostry. Więc przebadajmy siebie i zobaczmy, na ile Praktykujemy tą gościnność, na ile rzeczywiście chcemy spotykać się z innymi, na ile no, otwieramy nasze domy dla innych. Bo w dziejach apostolskich, co róż, pamiętacie Libię, która się nawróciła, przymusiła wręcz ich, żeby u niej się zatrzymały. Ten strażnik więzienia, jak się nawróci, bierze Pawła do siebie domu, umywa i plamy. I gdziekolwiek, gdziekolwiek widzimy ludzi, którzy się nawracają i otwierają swoje domy Łukasz opisuje w Ewangelii tych różnych ludzi, do których Jezus przychodził i dzielił się Ewangelią. Wielu z nich zapraszało go do domu. Zapraszało swoich przyjaciół, zapraszało celników, czasami grzesznicków, ale otwierali domy. Otwierali swoje domy, a mówię dzisiaj, no w świecie zachodnim szczególnie, bo w tych krajach, wiecie, biednych, ubogich słyszę, że nadal jest to normą, że tam właśnie, gdzie wydawałoby się jest trudniej, to jest na porządku dziennym, że ludzie się spotykają. Ludzie się spotykają, odwiedzają. Domy są otwarte, a w krajach bogatych, w krajach, gdzie właściwie mamy dawałoby się dużo więcej możliwości, by kogoś ugościć, przyjąć, podzielić się czymś. Jakoś tak Ludzie, wielu ludzi jest zamkniętych. Wielu ludzi jest, mówię, latami nieraz w kościołach i nigdy nie zaprosili nikogo do siebie. Nie są chętni też, żeby innych odwiedzić, więc no tutaj zobaczcie, siedem dni u nich są, u tych braci. Skorzystaliśmy z ich zaproszenia. Czyli ci bracia ich zaprosili, nie to, że oni się wepchali do nich do domu. To tam spotkaliśmy braci, którzy nas uprosili. Tak. No, tak? Uprosili. Dokładnie. Uprosili. Czyli tutaj no, widzimy właśnie to serca, nie? Że, że chcą gościć chcą, chcą zaprosić do siebie. I pozostaliśmy u nich siedem dni. Cały tydzień siedzieli u nich. Jedli, spali, byli u nich. I w końcu dotarli do Rzymu. A w Rzymie znowu, zobaczcie, bracia usłyszeli. O naszym przybyciu i wyszli nam na spotkanie aż do forum Apiusza i do trzech gospód. Z tego co tam się doczytałem, czy dosłuchałem, to aż 50 kilometrów. 144 kilometry? Ile? 144 km od Puteoli. Od Puteoli. 64 kilometry. Od Rzymu. 64 Rzymu, No, no, no czyli zobaczcie, kawał drogi ci bracia ruszyli, żeby tam wyjść naprzeciw im, nie? Jest żeby samochodem. ich przyjrzeć. No. A dzisiaj z samochodem czasami, którym trudno jest parę kilometrów gdzieś podjechać do brata, do siostry. A oni tam taki kawał... kawał drogi. Czy szli, czy, czy jechali, nie wiemy. Ale jak usłyszeli bracia, że tam idą, no to taki kawał wyszli na spotkanie. To jest niesamowite. I zobaczcie, gdy Paweł ich ujrzał, podziękował Bogu i co? Nabrał otuchy. Nabrał otuchy. Czyli Pawełowi też to było potrzebne. On nie był człowiekiem z żelaza. Też miał swoje obawy. Co to będzie, jak to będzie, jak będzie przyjęty. I, I tutaj, kiedy zobaczył tych braci, wiecie, którzy taki kawał drogi do niego wyszli, no to od razu mu serce urosło, to od razu mu się... Wie, że jest wśród swoich, nie? To, to jest coś pięknego, jak, jak właśnie spotykamy się z tą chrześcijańską miłością, gościnnością, uprzejmością, to naprawdę jest to piękne. Ja wiecie, teraz trochę czasami podróżuję tu i tam, Byłem gdzieś zapraszany ostatnio do różnych zborów, różnych społeczności no i doświadczyłem wiele takiej właśnie serdeczności od braci i sióstr w różnych miejscach i to no, napawa mnie taką utuchą, że, że no jest ten Kościół, są ci bracia, siostry, naprawdę w niektórych domach byliśmy tak serdecznie przyjęci, okay. czym chata bogata. Naprawdę widać było, że takie, z, taką, z takim sercem nas tam gościli, nie? Także, no, to, to, to jest takie pocieszające, to jest takie, od razu wtedy inaczej człowiek w takim zbożu się czuje, bo to też wiadomo, ja gdzieś tam nie zawsze znam ludzi, ktoś tam mnie zaprosił, no, ale to też pamiętam pierwszy raz, jak pojechali, pojechałem tam do tej Twardogóry, do braci, no to tam nas w fotelu umieścili, nie? Ja mówię do nich, wiecie, dziękujemy, że tak się nas tutaj zatroszczyliście, nam wynajęliście hotel, ale mówię, wolą szczerze, chcę mógłbyś was z domu być, nie? Że, że tutaj w hotelu, wiadomo, jakieś tam luksusowe są warunki, ale raz, że macie niepotrzebny wydatek, a dwa, że ja chcę z wami być, ja chcę was poznać, chcę zobaczyć, jak wy żyjecie w domu, nie? No i od tamtej pory już zawsze <śpiewanie> byliśmy u jednej rodziny, ostatnia, teraz nas kolejna rodzina zaprosiła. Także to... No, taki od razu jest taka, wiecie, miałem okazję posiedzieć, posłuchać świadectw, jak się nawrócili, jak poznali Pan. Od razu, wiecie, inne relacje, nie? Tak jakbyśmy siedzieli w hotelu, no to co, przyjeżdżamy no to, na, tak, no. na te nabożeństwa, no na nabożeństwie to tak się nie pogada, nie? Jak w domu. Jak się usiądzie i, i, tak. i, i się porozmawia, mhm. posłucha świadectw. No, to, to, to zupełnie inna wtedy jest relacja, się nawiązuje z ludźmi, nie? Także też Was i siebie zachęcam do tego, żebyśmy nie zaniedbywali tej gościnności. Zresztą list do Hebrajczyków mówi, nie zaniedbujcie gościnności, bo niektórzy aniołów nawet gości nie wiedzą co o tym, nie? Więc naprawdę to jest jedna z takich cennych Ale rzeczy. Słowo anioł też oznacza posłanie, w sensie tak. że to może być nawet... Apostoł, nie? Tak, oczywiście. To tak. apostołów nazwali aniołami z tego, co Tak, słańców ogólnie, ale też niewykluczone, bo tam mamy historię Abrahama, który przyjął aniołów dosłownie. Tak. Tak? To byli mężowie, ale on gościł wtedy u siebie aniołów. No, no żona Samsona. Matka Samsona, tak. Więc tak. mamy sytuację też aniołów. No, jedno i drugie jest możliwe. Nie? W każdym razie do tego jesteśmy wzywani, zachęcani i naprawdę nie trzeba wiele, wiecie, bo niektórzy to myślą, że to trzeba nieodoma jak jaką ucztę zrobić. Myślę, że jeżeli jest serce, to nawet wypicie razem herbaty, zjedzenie kawałek ciasta, czegokolwiek, spędzenie po prostu czasu w gronie braci, sióstr jest, jest cenne I kiedy możemy, pilnujmy tego. Tutaj no, mówię coraz mniej tego, a w niektórych krajach słyszę, to już w ogóle tego nie ma. Słyszałem o różnych tutaj europejskich krajach, bracia, siostry, mówią: Ja jestem z Bożej ileś tam lat. Nigdy, nawet jak ktoś do mnie mówi: Chcemy zaprosić, to nie chcą przyjść, ani też do siebie nie zaproszą. Nie? No to się słuchaj, tak? w Aachen. I to, że chciało się być, że w Niemczech to i... pro... no, na... Nie, to są osoby, tak. Jest kilka osób, które potrafią zaprosić, wiecie co, z niesamowite, godzinę, bo zbór jest bardzo duży, więc od, od godziny 14 do 17 je, pół zboru zaproszonych, a od 17 tam już do końca. Druga, żeby się, żeby się razem nie pomieścili. Ale mówisz o zborze, tak? Czy nie, do kogoś? nie, do domu, do domu. A, są Więc, tacy, że zapraszają są, do zboru. że nawet aż tak. No, że, żeby cały zbór zaprosić. Mhm. Właśnie nie taki duży, dlatego musieli podzielić, nie? Na dwie grupy. Jedna grupa, jedni ludzie ze zboru od godziny dziesięć, yy, no cztery godziny. Rozlicie no, no, tak, tak ciekawości? No, po ja? 50 osób jest? 70 osób zaprosić tak, do domu? Tak, nie, to był i ogród, ogród i dom Ogród, tak, to ale ogrod... być. Nie, nie był duży <śmiech> Cóż, w małym ogrodzie się mnóstwo ludzi zmieniło Ale 70 osób to Duże. krzeseł tyle trzeba jak masz, jak masz ogród Ja mam ogród teraz 90 czy 80 metrów no i mieszkanie na dole, to zobacz ile to się robi miejsca. No. Kiedyś przyjedziemy cały no, spokój. Na Na, na no, tam, no, tam, tam, tam. Nie, że tak. Nie, Tylko, tylko tak. wszystko, tak. wszystko, tak. wszystko tak. muszę pokończyć. Tomek był, to widział, nie? Ile jeszcze do zrobienia tak, tak. jest. No. No, Grzesiek to był, Tomek był. To... No, no, no tak. No, ale można bardzo dużo ludzi zaprosić. Nie. Zacznijmy się od Jedna siostra opowiadała, jak w Niemczech właśnie bastor przyszedł do, do niej z żoną na ciasto po, po południu, po czym wpisał to do swojego zeszytu kosztów ponoszonych w służbie, żeby poszedł. No. No, ja znaczy nie tyle kosztów, co to był jego czas, czas pracy, pracy, za który miał potem no. wynagrodzenie. Aha. Otrzymał za to wynagrodzenie, że poszedł o. na jej zaproszenie do, na, do niej na ciasto. Tutaj. O nie, nie, nie. W polsce tak coś takiego. No, więc mówię, gdzieś to staje się, czy staje na się, prawda? Tak. Hmm. Ja się hmm. też. Godzinę pracy. Mhm. Bo jestem w no, żeby może to jest impulsowana. Muszę się rozliczyć na do roku, więc to jest godzina w hmm. Nie. Jeden z pastorów, już kończę ten, ten wątek, ten, jeden z pastorów, czyli ten pastor, przychodzili do niego, przychodzili w w niedzielę, tutaj na obiad, do tego się troszeczkę tak może się wpraszamy. W końcu żona tego pastora mówi no tak, ale to, to ciągle te obiady, obiady... Kostuje. Dupę gotuj! Na niedzielę było, chciał zawsze chciał zawsze, ta, tak, zawsze, tak, zawsze była, tak, zawsze była, mówiłem o pastorze. Zawsze była zupa, już później już się, już się nauczyli, że jak ludzie przychodzą, to zawsze tam no, to poczęstujemy, się zjemy obiad, no, to zawsze zupa. zupa. A jak się zupy nagotuje, to starczy. No, Iluby nie przyszło w tam niedzielę chętnych na, na dalsze <dronika> rozmowy, to starczy i można, też na, na poniedziałek nie zostanie. Także zupa to jest dobry. Dobry posiejęt, tak. tak jest. Zawsze no. trochę wody można Najlepiej No bawać. lepiej ten, rosół, nie? Rozmnożyć. Rozmnożyć, no. mnożyć, tak, nie tak, tak. jak jednym ból czas przyjdzie. Cała tak. wannę rosołu. Z gólu Makarczura no to nie wiem, ile to musiało być. No. No, oni to inaczej rozwiązują, ale tak, dbają no. o to, widać, że dbają o to i też tych te domy ich tam gościnne, bo przecież nawet jak tutaj ta konferencja, no to mnóstwo z nas tam, którzy przyjechaliśmy, było w domach goszczonych. Mm -hmm. mm -hmm. Także tam masa ludzi z tego zboru przyjęła do siebie do domu. No tak, tak. A gdy doszliśmy do Rzymu, Pawłowi pozwolono mieszkać osobno z żołnierzem, mm -hmm. który go pilnował. Czyli Paweł miał jakieś takie prywatne Obrone. mieszkanie, ale jednocześnie żołnierza, który go pilnował i tam jakby, tutaj to nie jest szczegółowo wyjaśnione, ale według historyków rzeczywiście taki areszt domowy, czy taki właśnie, bo on tam przez kolejne dwa lata był pod takim właśnie aresztem domowym. No, często wiązał się z tym, że ci żołnierze dosłownie w tym domu razem z nim, byli. nie to, że tam tylko wiecie, stali przed drzwiami, tylko po prostu mieszkał z takim żołnierzem, który ciągle, ciągle go tam doglądał, więc miał też okazję dzielić się Ewangelią z tymi żołnierzami, bo tutaj pisze żołnierzem w pojedynczej, ale w innym miejscu, jak Paweł pisze właśnie do Filipian na przykład, bardzo możliwe właśnie, że z tego okresu to mówi, że dzięki jego więzom, czyli byciu właśnie w tym areszcie, że wszyscy tam w całym pretorium mieli okazję słyszeć Ewangelię. Więc on wykorzystywał ten areszt również, by dzielić się Ewangelią. Także to też nie był zmarnowany czas. I po trzech dniach Paweł zwołał przywódców żydowskich. Gdy się zeszli, powiedział Drodzy braci, czyli cały czas tytułuje ich braćmi, jak widzieliśmy w dziejach apostolskich, chociaż nie są to bracia w Chrystusie, to traktuje ich jako braci według ciała, tak? więc w tym sensie nazywa ich braćmi, bo on też jest Żydem i też uważa, że to, co on głosi, nie jest jakimś zerwaniem z tym wszystkim, co było do tej pory, tylko jest kontynuacją że on po prostu wierzy w to, co zapowiadali prorocy Mojżesz. Więc tutaj dlatego tytułuję ich braćmi. Drodzy bracia, w Jerozolimie wydano mnie w ręce Rzymian jako więźnia. Nie uczyniłem jednak nic przeciwko ludowi ani ojczystym zwyczajom. Sami Rzymianie po przesłuchaniu chcieli mnie zwolnić. Ponieważ nie znaleźli u mnie żadnego powodu, bym miał być skazany na śmierć. A tak się obchodzono wtedy z y, więźniami. Tam nie było, wiecie, albo była kasa do zapłacenia, albo śmierć. Tam nie było jakiś tam więzień taki, w których się ludzi przetrzymywało tak jak dzisiaj przez całe lata. Tylko zawsze było, jeżeli ktoś miał jakieś długi czy coś, no, albo spłacał to, a jak były jakieś tam inne przestępstwa, to mówię, albo po prostu go. Pozbawiano życia, na, na przykład innym, żeby się bali, albo jeżeli to nie było coś takiego na poważnego, no to zwalniano, jeśli miał pieniądze, nie? żeby zapłacić jakąś tam karę. Natomiast nikt się nie bawił w przetrzymywaniu więźniów, więc tutaj Paweł też od razu gdy o tym mówi, o tym skazaniu na śmierć. Lecz gdy Żydzi sprzeciwili się temu, uznałem za konieczne odwołać się do cesarza. Nie chodzi jednak o to, że chcę o coś oskarżać mój naród. Właśnie dlatego zaprosiłem was. Chciałem się z wami zobaczyć i porozmawiać, bo z powodu nadziei Izraela ciąży na mnie ten łańcuch. Czyli Paweł jest w łańcuchu, będąc więźniem. Jest w domu, ale i tak nosi łańcuch. Wówczas powiedzieli do niego... Nie otrzymaliśmy z Judei żadnych pism na Twój temat. Nikt też z braci nie przybył, nie doniósł na Ciebie, ani nie powiedzieli czegokolwiek złego. Ale chcielibyśmy z Twoich ust usłyszeć, co myślisz o tej herezji, gdyż wiadomo nam, że wszędzie spotyka się ze sprzeciwem. Czyli mają jakieś wyobrażenie na temat yy, na jakiegoś rozdarcia, bo to słowo herezja znaczy właśnie rozdarcie, rozdzielenie. No to, to, jest, to, to jest tłumaczone, tak? ale to jest słowo herezja rzeczywiście. A więc yy, yy, gdzieś tam coś, coś wiedzą. Wiedzą, że są jakieś... Yy, Rozdźwięki, sprzeciwy, spory w tym temacie. Natomiast nie otrzymali żadnych tutaj konkretnych informacji na temat Pawła. Nie z Judei żadnych pism na twój temat. I nikt też nie przybył, żeby no, powiedzieć im o no, co chodzi. Wyznaczyli więc Pawłowi dzień i przyszli go odwiedzić jeszcze liczniej. On zaś od rana do wieczora. Wyjaśniał im, o co chodzi. Poświadczał Królestwo Boże na podstawie prawa Mojżesza i proroków. Przekonywał o Jezusie. Czyli zobaczcie, Paweł wykazuje, tak jak widzimy to w jego pismach, szczególnie w liście do Rzymian, ale nie tylko, widzimy, że Paweł opiera swoją wiarę na świadectwie Mojżesza i proroków, czyli całego Starego Testamentu. I na tej podstawie przekonuje o Jezusie. Czyli to jest dla nas wielka lekcja, byśmy czytając Stary Testament szukali tego świadectwa o Jezusie, które pierwsi chrześcijanie, szczególnie głosząc wśród Żydów, tam odnajdywali i cały czas zwiastowali, nie mieli Nowego Testamentu, nie zwiastowali na podstawie tego, co my dzisiaj mamy. Oni zwiastowali, posługując się Starym Testamentem. I, i, i to my też musimy umieć robić. Powinniśmy znać na tyle Stary Testament i widzieć, jak ten, ten Nowy Testament jest interpretowany w Nowym Testamencie. Bo tutaj mamy od razu wykład. My mamy o tyle lepszą sytuację, że mamy właśnie wykład Starego Testamentu w Nowym Testamencie. Zobaczcie w Ewangelii Mateusza, Ile jest cytatów ze Starego Testamentu, aby się wypełniło, aby się wypełniło, co napisano u proroków i tak dalej. I my powinniśmy się nad tym naprawdę dobrze zatrzymać, sięgnąć do tych proroków, przeczytać, co tam jest i zobaczyć, jak ewangeliści, a później apostołowie w listach cały czas opierają się na, na, na, na całym piśmie. Dzisiaj wielu chrześcijan nie czyta w ogóle Starego Testamentu. Po prostu uważają, że nie potrzebujemy Starego Testamentu, skoro mamy nowy. Ale obawiam się, że przez to bardzo spłycamy zrozumienie Nowego Testamentu, jeżeli nie znamy Starego. Bo ten nowy bazuje na znajomości Starego. On zakłada, że odbiorcy mają jakieś poznanie tego Starego Testamentu, dlatego się do niego ciągle odwołuje. Więc no, tutaj Paweł wykazuje im i głosi ich i przekonuje ich, o Jezusie na podstawie prawa Mojżesza i proroków. I jedni dawali się przekonać przez to, co mówił. Drudzy natomiast nie wierzyli. Tak jak zawsze. Jedni wierzą, drudzy nie wierzą. Jedni słuchają, drudzy się śmieją. Inni drwią, inni jeszcze sprzeciwiają się, bluźnią. W końcu, zobaczcie, skłóceni ze sobą. Nie spadłem. Tylko ze sobą się zaczęli kłócić ci, którzy wierzyli, ci, którzy nie wierzyli. Skłóceni ze sobą zaczęli się rozchodzić. I wtedy Paweł skierował do nich te słowa. Trafnie Duch Święty powiedział do waszych ojców przez proroka Izajasza. Mam na myśli te słowa. Przyjdź do tego ludu i powiedz... Będziecie słuchać uszami, lecz nie zrozumiecie. Będziecie się wpatrywać, lecz nie zobaczycie. I zatrzymując się tutaj, moglibyśmy sądzić, no cóż, no właśnie Bóg tak postanowił, że nie mogli usłyszeć, nie mogli zobaczyć. Bo w niektórych miejscach tak to brzmi. Te słowa są, wiecie, cytowane w różnych miejscach Nowego Testamentu. Spotkaliśmy je w Ewangeliach, gdzie Pan Jezus, mówiąc w przypowieściach, powołuje się też na te słowa i wyjaśnia, dlaczego mówi w przypowieściach. Właśnie to się spełnia. Natomiast tutaj mamy dodane wyjaśnienie, co stoi za tą niemożnością usłyszenia, co stoi za tą niemożnością zobaczenia. Z jednej strony jest tutaj jakieś zrządzenie Boże i sąd Boży, ale z drugiej strony widzimy tutaj powód w stanie ludzkich serc. Paweł mówił, dalej cytuję, też z proroka, obrosło bowiem tłuszczem w serce tego ludu. Ledwie słyszą uszany. Jaki związek ma tłuszcz na sercu Zesłucham. Oczywiście jest, jest to obrazowy język. Tak? Nie mówimy tutaj o, o, o opuszczeniu fizycznego serca i z tego powodu jakiejś głuchoty. Tylko tutaj mamy te biblijne alegorie. Serce jest. Dokładnie, serce jest symbolem tego, tych, tych wewnętrznych myśli, pragnień, intencji. I ten obrośnięcie go tłuszczem, co może oznaczać? Nie, to wstępne. Takie... Leniwe. Leniwe takie Gluśne. zamknięte. Gluśne, no. Zazwyczaj tłuszcz w Starym Testamencie Nie. jest obrazem czego? Dobrobytą. Do dostatku, Do, Do statku, dokładnie. Czyli tutaj e, obrostanie serca tłuszczem zazwyczaj oznacza, że to serce jest zajęte doczesnym dobrobytem, doczesnym zyskiem, doczesnymi sprawami. Tu jest często problem. Jak człowiek, Jezus mówi, chce służyć mamonie, to nie może służyć Bogu. Nie da się. Nie po da się prostu. prostu się nie da pogodzić chęci zaspokojenia tych doczesnych, ziemskich, cielesnych pragnień ze służeniem Bogu. To zawsze będzie wchodziło w kolizję, bo służenie Bogu wymaga od nas wyrzeczeń, wymaga od nas poświęcenia, podzielenia się tym, co mamy. Więc jak człowiek jest chciwy, jest pazerny, jest, jest właśnie nastawiony na, na, na, na własne zaspokajanie wszystkich swoich pragnień i, i, i dążeń, no to nie słucha tego, co Pan Jezus ma do powiedzenia, bo Pan Jezus właśnie mówi o zupełnie innym życiu. Mówi, że nie od ilości dóbr zależy czyjeś życie, ale mówi o tym, że mamy gromadzić sobie skarb w niebie, nie tu na ziemi. Więc ta nauka Pana Jezusa i później nauka apostolska to kontynuuje, jest nauką przeciwną ludzkiemu sercu, które szuka wygody, przyjemności, zaspokojenia właśnie w tym, co ten świat ma do zaoferowania. Więc tu jest problem w tych, którzy nie słyszą. Oni słuchają, ale tak bardzo miłują ten świat, tak bardzo miłują siebie, tak bardzo miłują swoje doczesne życie, że te słowa po prostu do nich nie docierają. Jezus mówi, że to jest jak chwasty, które zaduszają to życie. Umiłowanie doczesnych dóbr, przyjemności, rozkosze świata, rozkosze tego życia. To zadusza słowo w człowieku. Człowiek może słuchać, ale to słowo zostaje zaduszone. I taki człowiek nie wydaje owocu tego słowa. Więc tutaj jest wielkie niebezpieczeństwo, szczególnie dla nas myślę, którzy żyjemy naprawdę w wielkim dobrobycie w porównaniu z ludźmi tamtych czasów i masą dzisiaj ludzi, którzy są na tej ziemi, którzy naprawdę są w wielkim ubóstwie i nie wiedzą czy będą mieli co, coś zjeść kolejnego dnia. My, chociaż nam się wydaje, że w porównaniu tam z innymi krajami nadal jesteśmy ubodzy, ale prawda jest taka, że w porównaniu z większością ludzi na tym świecie to żyjemy w wielkim dobrobycie, naprawdę, mamy wielki dobrobyt. I yy, no, to, to wstyd i hańba, kiedy narzekamy i biadolimy, że, że tutaj mamy tak źle i tak, tak, tacy biedni jesteśmy. Ja wiem, że niektórzy mają lepiej, niektórzy mają gorzej i niektórym jest trudniej, ale... Patrząc właśnie na, na tamte czasy i patrząc na, na, na, mówię, masę ludzi dzisiaj na całej ziemi, mamy za co dziękować Bogu i mamy z czym się dzielić, naprawdę. Jeśli tylko troszkę mamy rozsądku w głowie i, i wiemy, co się dzieje w innych częściach świata, w jakim ubóstwie ludzie żyją. Tam mamy tych, wiecie, przyjaciół w Indiach, oni mi ciągle przysyłają tam zdjęcia, z tych Indii, gdzie oni mieszkają i tam ten wód jak tam jeździ, to też odwiedza różnych ludzi. W domu ludzi. dziecka, no. W mhm. tym domu dziecka, ale oni mhm. też tam chodzą do slumsów, chodzą tam, wiecie, mhm. pomagają różnym ludziom wokół tam też, nie? Tak. Nie tylko w tym domu dziecka tam służą. Mhm. No jak on mi przysyła te zdjęcia i wiecie, patrzę właśnie na tych ludzi, na boso, wszyscy tam na boso, nie? W jakichś tam takich szmatach, wiecie, poubierani, biernych w tych domach szury na porządku dziennym, po prostu jakieś Aha. blaszaki, jakieś Nie o to, że takie... ciepło. Jak ciepło, to można piękne tkaniny przebiewne nie mają. Nie to mają, to, ta, życie, to po prostu jest, jest taka, takie ubóstwo. Tam szczególnie w tych slumsach nie? ci nie ludzie, nie. No, tam naprawdę niewyobrażalne warunki. Wielu z nich śpi na podłodze, na kartonie jakimś tam. No, bo jest ciepło, więc tam nie potrzebują jakichś... specjalnych, specjalnych całe, coś, ale mimo wszystko to, widać tą nędzę. Widać tą nędzę, nie? Jest to naprawdę przytłaczająca nędza. I, I mówi zapach taki, że tam na kilometr się odnosi już od, tej, od tych slamsów. Straszne zapachy, się to przecież załatwiają, już tu wszystko tam leci. Tak, nie mają tam podstawowych takich tam rzeczy, do których my jesteśmy przyzwyczajeni, że jest, że jest woda w planie, że ciepła woda, że, że jest toaleta. To po prostu wszystko tam inaczej działa. Nie? Także naprawdę dobrze jest od czasu do czasu, by to przypomnieć, uświadomić i być wdzięcznymi za to, co mamy. Być dobrymi szafarzami tej rozlicznej łaski, której, która jest naszym udziałem. Bo łatwo jest właśnie no, pozwolić naszym sercom obrosnąć takim tłuszczem, przyzwyczaić się do tych wygód i wręcz myśleć, że bez tego się nie da żyć, że to jest, jest konieczne i normalne. I jak nam trochę brakuje, to zaraz się czujemy jacyś yy, no, niezaspokojeni, nie, nie jacyś upokrzywdzeni. Więc to musimy się naprawdę pilnować, żeby być wdzięcznymi za to, co mamy. <kluw> Może mówię, niektórzy wokół nas mają więcej, ale to nie powinno być powodem naszej zazdrości czy użalania się na sobą, tylko naprawdę musimy być wdzięczni za to, co mamy. Ech, obrosło bowiem tłuszczem serce tego ludu, ledwie słyszą uszami. Swe oczy pozamykali, by nimi nie zobaczyć, uszami nie dosłyszeć, a sercem. Nie rozumieć i nie nawrócić się, tak bym mógł ich uzdrowić. Czyli tutaj jakby w tym cytacie nie widzimy takiego nastawienia, że Bóg chce coś ukryć, zatrzymać, powstrzymać. W tym fragmencie raczej wygląda, że Bóg chciałby uzdrowić, chciałby dotrzeć z tym poselstwem dobrej nowiny. Bo Paweł, zobaczcie, od rana do wieczora tłumaczył. Od rana do wieczora tłumaczył. A oni... Nie chcieli Niektórzy nie wierzyli i zaczęli się wręcz kłócić. Więc no, tutaj gdzieś jest problem. I Paweł widzi problem w ich postawie. Widzi problem w nich. Że oni potrzebują się z czegoś pamiętać. Oni potrzebują się od czegoś odwrócić, żeby usłyszeć, żeby móc to przyjąć, żeby móc to zrozumieć. I to jest, myślę, no, w Ewangelii Pan Jezus też to powtarza. Zobaczcie, że do tych bogatych ludzi Pan Jezus kieruje często takie twarde słowa. Tak jak do tego młodzieńca, który przyszedł i pyta się, co ma zrobić, żeby nie żyć. No, Pan Jezus mówi, sprzedaj wszystko, rozdaj ubogim. I choć na ślady, mnie. Takie słowa kieruje do Niego. Więc no do tych, którzy mieli te doczesne bogactwa, Pan Jezus często, te różne Jego przypowieści, szczególnie w Ewangelii Łukasza, tam jest dużo takich przypowieści, które mówią właśnie o zagrożeniach bogactwa. I mówią o tym, że ci, którzy dzisiaj cierpią ubóstwo, będą pocieszeni, będą nasyceni, że Bóg się troszczy. O tych właśnie słabych, ubogich, chromych. I Pan Jezus zachęca, żeby takich zapraszać na ucztę, żeby o takich się troszczyć. I widzimy te przykłady nawróceń w Ewangelii Łukasza, tak jak Zacheusza, który po swoim nawróceniu od razu, wiecie, rozdaje, ból. naprawia te szkody, które wyrządził. Nie, chciał, a nie tak jak dzisiaj, wiecie, ludzie się nawracają i po prostu chcą mieć od razu czystą kartę i nie chcą w ogóle rozprawiać się ze swoją przeszłością. Mm -hmm. Tutaj widzimy, że często właśnie ludzie w Biblii, którzy się nawracają, od razu odczuwali potrzebę w tej mierze, w jakiej mogli oczywiście, bo wszystkiego się nie da naprawić. Ale w tej mierze, w jakiej było to możliwe, odczuwali przekonanie, że powinni coś z tym zrobić. Powinni naprawić to, co jest do naprawienia. Natomiast dzisiaj obawiam się, chcemy tak łatwo, chcemy tak ułatwić ludziom, wiecie, wejście do Królestwa Bożego, żeby nic tam przypadkiem nie musieli, wiecie, się o coś potknąć, żeby przypadkiem nie musieli teraz się zająć właśnie swoją przeszłością, tylko tak od razu chcemy ich zapewnić, że jak tylko wyznają, jak tylko się pomodlą, jak tylko tutaj uwierzą, no to już wszystko jest załatwione. Obawiam się, że tak to nie działa. Że jeżeli ktoś się nawraca i ma długi w banku, to nie ma anulowania tych długów, musi dalej spłacić te długi, tak? Jak ktoś nakradł, tak jak Zacheusz, no to powinien teraz co, ma teraz żyć z tym, co nakradł? No nie, on, on nie, nie, nie, nie widzi, że teraz ma prawo do tego. Ograbił ludzi, i teraz w czwórnasób chce jest. oddać. Mhm. Nie? Bo tak się czuje winny temu, co zrobił. I, i, a ma taki majątek, że połowę od razu oddaje ubogim. Tam pan Jezus nie każe mu wszystkiego oddać, mhm. tak jak tamtemu. Nie? Tamtemu pan Jezus najwyraźniej wszystko. widział w nim coś, co mu co? wszystko musisz oddać. Bo choć Cię tak trzyma. Że jak tego nie oddasz, to nie będziesz w stanie iść za mną. A tutaj, kiedy ten połowę oddaję, to Jezus nie mówi, musisz wszystko oddać. Nie. Ten oddaje połowę i Jezus mówi, dzisiaj zbawienie stało się udziałem tego domu. Więc widzimy, że tutaj nie ma jakiejś wiecie, sztywnej zasady dla wszystkich. Natomiast myślę, że wszyscy musimy się pilnować. Wszyscy musimy badać nasze serca. Żyjemy w dzisiaj bardzo materialistycznym społeczeństwie. I żyjemy w takim świecie, w którym no, te dobra materialne są bardzo wysoko ocenione. I niestety no, musimy się pilnować, żeby nie popaść w modłę tego świata i nie być materialistami, nie być ludźmi, którzy no, doprowadzą się do takiego duchowego stanu, że, że tak jak tutaj Paweł mówi, no, słowa Boga, cytuję, nie mogłem ich uzdrowić. No? Że to, to też... My musimy przyjść w skrusze do Boga, musimy w uniżeniu przyjść, w oddaniu Mu wszystkiego, żeby On mógł nas uzdrowić. jednocześnie takie, jak zatrzymać się na tym wierszu, to jest on taki zatrważający, że człowiek mm. może być w stanie, w którym jakby wiadomo, że do niego dochodzi, że Pan Bóg nie jest mm. w stanie, ale że tego nie czyni, bo jest ta wola człowieka tak bardzo przeciwna. Ja myślę, że jakby ten element postawy człowieka jest, jest na tyle kluczowy, że może być przeszkodą w Bożym dzieła. Mamy tę sytuację, gdzie czytamy, że Jezus nie mógł uzdrowić nie, nawet, nie mógł uczynić ale... wielu cudów z powodu i, ich niewiary. Niewiary. niewiary. Czyli nasza niewiara, czy nasze życie w grzechu Uniemożliwia Bogu działanie w naszym życiu. Więc wiadomo, Bóg jest wszechmogący, to nie pozbawia Go Jego mocy, ale to pozbawia nas udziału w Jego mocy. W tym sensie. Więc tak jak tamci ludzie nie mogli. Jezus nie mógł uzdrowić nie dlatego, że brakowało mu mocy, ale ich niewiara była przeszkodą w uzdrowieniu. I w tym sensie nie mógł ich uzdrowić. Czyli tutaj. Ta, ta nasza postawa wiary lub niewiary jest, jest znacząca. I kiedy mówimy o wierze, no to właśnie mówimy o tej postawie yy, uniżenia się przed Bogiem i poddania się Bogu, tak jak On tego oczekuje. Nie tylko, że wierzymy w Jego istnienie, wierzymy w Jego moc, to za mało. Bo diabeł w to wierzy i to yy, w żaden sposób mu nie daje udziału w tym. Więc tak samo i my tutaj musimy wierzyć w taki sposób właśnie, Jaki Bóg oczekuje od nas. Czyli tak jak tutaj ci mieli przedstawione dowody, mieli przedstawione racje, ale po prostu nie chcieli tego słuchać, nie chcieli tego przyjąć. Między innymi z tych powodów, które Paweł im tutaj przytoczył z księgi Izajasza. I zresztą, patrząc na historię Izraela, no widzimy, że to w czasach Izajasza było problemem kiedy Izajasz mówił te słowa ale na przestrzeni całej historii co róż odwracali się od Boga właśnie i szczególnie w czasach dobrobytu zauważcie kiedy im się dobrze powodziło kiedy się stawali bezpieczni kiedy im obradzały te pola to wtedy zamiast być wdzięcznymi i wierzyć Boga przestawali go wierzyć wtedy się zwracali ku obcym bogom kiedy przychodziły uciski na jazdy, wtedy wołali do Boga, kiedy trwoga. I to się I nic się nie zmieniło, nie? Do dzisiaj ten sam problem. No, nie? Więc, oby w naszym życiu no, tak to nie wyglądało, nie? Mhm. Że, że, wiecie, lgniemy do Boga, kiedy jest źle, mhm. tylko mhm. zawsze, żebyśmy Go szukali w każdym czasie i naprawdę Jego Królestwo było na pierwszym miejscu w naszym życiu. Mhm a nie te rzeczy doczesne, ziemskie. I tutaj Paweł, mówiąc do nich te słowa z Izajasza, jednocześnie po raz kolejny, bo to już nie pierwszy raz, ale po raz kolejny mówi niech wam zatem będzie wiadomo, że to Boże zbawienie zostało posłane do Boga i oni będą słuchać. Oczywiście nie wszyscy. Natomiast stosunkowo więcej pogan niż Żydów. Chwała Bogu, Żydzi w tamtych czasach się nawracali i widzimy, że w Jerozolimie było wielu Żydów, prozelitów. Tam zbór był ogromny. 8 tysięcy dusz w sumie, kiedy przyszło prześladowanie za Szczepana, czy po, po, po, po ukamienowaniu Szczepana. Natomiast Stosunkowo patrząc na, na tamte czasy, i później, no niestety, tak jak, jak zresztą Paweł to w liście do Rzymian wyjaśnia, przyszło zaślepienie na ten naród, przyszło zatwardzenie serc, przyszła niewiara. Do czasu, kiedy pełnia pogan wejdzie, to też musimy z ostrożnością podchodzić do tych słów bo widzimy, że na przestrzeni wieków Żydzi się nawracali jacyś. To nie było tak, że po prostu w ogóle przestali się nawracać. Wielu nie uwierzyło, wielu do dzisiaj nie wierzy, ale chwała Bogu w ostatnich latach słyszymy, nawracają się Żydzi. Są organizacje misyjne działające wśród Żydów, są Żydzi mesjańscy, którzy mają społeczności w różnych częściach świata i, i głoszą Ewangelię innym Żydom. Także to nie jest tak, że oni są totalnie poza zasięgiem dzisiaj łaski. Mają ten sam przystęp, jak i poganie. Dzisiaj wszyscy w jednym duchu, Paweł pisze, już nie ma Żyda ani Greka. Wszyscy mamy ten sam dostęp w Chrystusie. Więc ta Ewangelia jest dla nich nadal dostępna. I te stwierdzenia w dziejach apostolskich, że zbawienie idzie do pogan, Musimy rozumieć w kontekście tego, co Paweł też właśnie pisze w liście do Rzymian, gdzie mówi najpierw Żyd, później Grek, czy Muganie. Okay. Więc Ewangelia w pierwszej kolejności była skierowana do Żydów. Pan Jezus chodzi o głównie głosił Żydom z zagubionym owcom Izraela, chociaż widzimy, pojawiali się jacyś Samarytanie, pojawiali się jacyś Puganie, więc to nie jest tak, że On w ogóle do nich nie kierował poselstwa Ewangelii, ale jak sam powiedział tak. został posłany do zagubionych owiec Izraela. I apostołowie w pierwszej części w dziejach apostolskich widzimy najpierw ich w Jerozolimie, potem w Judei, potem w Samarii, a potem idą po krańce ziemi. Mhm. Więc tutaj Paweł mówiąc to, że zbawienie zostaje posłane, czy zostało posłane do Pogan, że oni będą słuchać nie zamyka drodze, drogi Żydów. Tutaj też w pierwszej kolejności widzimy przywoł Żydów, tak? I, I z nimi się dzielił. I tak samo wszędzie indziej, jak gdziekolwiek widzieliśmy go w jego podróżach misyjnych, to zawsze szukał synagogi. Patrzył, czy przypadkiem tu, czy tam nie ma jakichś Żydów. Do nich szedł i tam zawsze zaczynał swoją pracę, a dopiero później poszerzał ją o, o, o Boga. Kiedy to powiedział, Żydzi odeszli, a po drodze wiedzieli <gryli> ze sobą zacięty spór. Hmm. Czyli dalej się wspierali odchodząc. A Paweł przebywał w Rzymie przez całe dwa lata. Mieszkał w wynajętym przez siebie mieszkaniu. I zobaczcie, przyjmował wszystkich którzy do niego przychodzili. Fajnie było go by odwiedzić tam, Ciekawe, czy dużo to mieszkanie miał Znaczy, to było znowu pod strażą. Cały czas on pod strażą czekał na, na, na rozprawę i musiał jeszcze... Miał jakieś środki, miał jakieś wsparcie, no bracia go wspierali. Jak czytamy, jak pisze do Filipia, no to oni przysłali mu jakiś dar, więc chociażby od Filipia otrzymał no, jakąś zapomogę. I też y, tam Macedończycy, wiemy, że go wspierali, więc od Koryntian nie chciał <grymne> wsparcia, bo widział, co tam oni z tego zrobią, z, jak, jak, jak go tam przerobią na, na zdzierce i <grymne> tego, który dla pieniędzy służy. Więc były przypadki, że mówił nie, ale miał innych braci, którzy go na tyle znali i na tyle go miłowali, że przyjmował od nich wsparcie. Y Czytamy, że bez przeszkód głosił im Królestwo Boże i otwarcie, z odwagą nauczał o Panu Jezusie Chrystusie. Czyli jest w więzach, jest, przebywa dwa lata w Rzymie. Prawdopodobnie te dwa lata były okresem do jego procesu, który odbył się jeszcze przed tym szaleństwem Nerona, Stąd właśnie datuje się dzieje apostolskie, zakończenie dziejów apostolskich na 62 rok, ponieważ Neron zaczął te szaleństwa w 64. Tak, w 64 zaczęły się, był pożar Rzymu i te prześladowania. Więc według tradycji Kościoła Paweł został zwolniony, że Neron go zwolnił w 64 roku. Po tym przesłuchaniu go nie widział podstaw, żeby go ukarać i on został zwolniony, którzy twierdzą, że nawet pojechał do tej Hiszpanii, ale tutaj już nie ma silnych na to dowodów jakichś historycznych. Są jakieś tam przesłanki, są jakieś tam wypowiedzi ojców kościoła tak zwanych, którzy twierdzą, że on dalej poszedł do tej Hiszpanii i tam też głosił, a później wrócił i ponownie został uwięziony i został ścięty w Rzymie. I, pa i Piotr tak samo. Piotr przybył później i też męczeńską śmiercią krzyżowany do gór nogami został. Dlatego jak zobaczycie w Rzymie krzyż do gór nogami odwrócony, to nie znaczy, że oni są czcicielami szatana, tylko Piotrowe. na pamiątkę Piotra mają odwrócony krzyż. Nie? Także niektórzy tam wiecie, na YouTubie już tam demonizują, że tam mają odwrócony krzyż. Nie? To akurat nie jest pomówienie. Mają inne swoje problemy, o których trzeba mówić, ale akurat nie to nie jest to nie jest to. Natomiast jak człowiek coś wiecie, widzi, od, widzi odwrócony krzyż, no to od razu mu się kojarzy i łatwo jest się rozkręcić i pójść w jakieś takie fantazje. Nie? Niektórzy to robią, także możecie znaleźć takie na YouTubie filmiki, gdzie tam o tym mówią jako wyraz tutaj satanizmu w kościele rzymskim. bo mają odwrócone krzyże. No to niestety jest związane z ich wiarą i tradycją, że Piotr został tak ukrzyżowany, więc oni jako namiestnicy, czy tam następcy Piotra, no, tak, tak siebie postrzegają. Chcą taki, taki symbol przyjęć. W każdym bądź razie widzimy tutaj takie zakończenie dziejów apostolskich w zasadzie... Niedokończone. Niedokończone, tak, prawda? I jak patrzymy na Ewangelię, one też mają taki charakter... Jakby, że, że, że coś się dopiero zaczęło. Że, że, że tutaj jest, jest jakiś tam etap zrobiony i tutaj też Łukasz tak kończy po prostu. No, nie pisze co dalej po tych dwóch latach. Po prostu za, w tym momencie kończy. W tym momencie mówi o tej jego głoszeniu królestwa, nauczaniu o Panu Jezusie. Więc to wiemy. I z listów jeszcze coś tam możemy się domyślać. Jak czytacie listy do Tymoteusza? One są jednymi z ostatnich listów Pawła, szczególnie drugi list do Tymoteusza. Tam widzimy Pawła, który już jest w momencie, gdzie nie spodziewa się być uwolniony. Drugi list do Tymoteusza. Paweł mm -hmm. pisze, że mm -hmm. już nadszedł jego czas to, rozstania mm -hmm. się z tym życiem mm -hmm. i że będzie wylany jak ofiara. Mm -hmm. Czyli tutaj w drugim liście do Tymoteusza to, to jest najprawdopodobniej jego ostatni list. który nie było. Więcej, nie? No to właśnie 64-65. Krótko po, tych, po wybuchu pożaru Neron tam zrobił po prostu czyste. Wszystkich. Z z z z z tak, ja, Wszystkich tam w Rzymie, niestety i w okolicach. Kogo mógł, to tylko tam tępił, strasznie. Mordował Mordował i, i zabijał bez. No także wtedy i Piotr i Paweł ponoć oboje zginęli, tyle, że w inny sposób. Tak się kończy ta księga i myślę, że zostawia nam przykład do naśladowania, bo tutaj mamy Pawła, którego widzieliśmy w różnych sytuacjach, w różnych miejscach, wcześniej Piotra, ponieważ pierwsze dziewięć rozdziałów mówią głównie o Piotrze, nie tylko oczywiście, ale mówią też o Szczepanie, i innych braciach w Jerozolimie, ale Piotr jest tam główną postacią. Później od X rozdziału mamy głównie Pawła i jego towarzyszy, i historię jego podróży i posługi. I Jedni i drudzy widzimy, głoszą Ewangelię, cierpią, są prześladowani, są nie zawsze miło, przyjemnie przyjmowani ale wytrwale, wiernie, głoszą Ewangelię i Paweł do samego końca tutaj widzimy, nawet będąc właśnie jako więzień, nie zatrzymuje się, ale bez przeszkód, jak czytamy tutaj, no, w pewnym sensie bez przeszkód, głosi Królestwo Boże i z odwagą naucza o Panu Jezusie Chrystusie. I my też potrzebujemy się o to modlić, żeby Bóg nam otwierał drzwi do głoszenia, Królestwa Bożego i dawał nam odwagę, żebyśmy z odwagą dzielili się o Panu Jezusie. On musi być w centrum. Zobaczcie, że ta dzieje apostolskie kończą się słowami Panu, Jezusie, Chrystusie. Mm -hmm. On jest tutaj zakończenie tego dwutomowego dzieła Łukasza. Łukasz zaczyna Ewangelię od yy, Pana Jezusa Chrystusa i kończy to dzieło mówiąc o Panu Jezusie Chrystusie. My tak samo powinniśmy wszystko od początku do końca na Panu Jezusie Chrystusie opierać. On jest początkiem i końcem. Ja by tak było. Zakończyliśmy pięć po ósmej dzieje apostońskie. Macie coś może tutaj jeszcze do dodania? Rozważenie. No do nie, ale tutaj widzę tą prawidłowość i logiczne zachowanie tych nieszczęsnych, to są tak napomknęły no, przed sobą jednym pół zdania tych nieszczęsnych tubylców, którzy tam byli, nie? bo z jednej strony, jeżeli jest to, to faktycznie ta, ta bogini i jeżeli faktycznie to ona to mu im, im się udało, ale bogini ich tutaj ta sprawiedliwość przeszła e, na nich, po będzie ujawniona i kiedy wyszło, to co wyszło, że on tą brzmiję, no. zrzucił, więc logiczne jest to, skoro sobie poradził z tą boginią, prawda, no to logicznym jest to, że jestem Bogiem, nie? Także to tak... No. E, no. Nie jest to nic szczególnego, a ale jest to taka konsekwencja, bym powiedział. No. Tak. Tyle, że jak widzimy, jest to błędne myślenie. Tak, tak. logicznych przekonań opartych na błędnych założeniach. No, tu jest problem. Jak no, mamy to błędne dokładnie. założenia, błędne fundamenty, no. to posługując się zdrową logiką no. zawsze dojdziemy do błędnych wniosków. Nie wiesz, bo jest założenia tak. mamy błędy. No, dokładnie tak. Więc tu jest potrzeba Oparcia naszej logiki na właściwych przesłankach. Dopiero wtedy logika staje się użyteczna. W innym wypadku mamy tych przyjaciół Hioba, którzy też po prostu wyszli z pewnych założeń i stąd logicznie, konsekwentnie, ale błędnie atakowali i, i, i oskarżali Hioba o coś, czego nigdy nie zrobił. To jest to niebezpieczeństwo właśnie naszej logiki, która nie ma wszystkich faktów, bo my wszystkiego nie wiemy. Zazwyczaj mamy bardzo ograniczony dostęp do informacji i bazujemy na jakichś wybiórczych informacjach. Stąd musimy bardzo ostrożnie wyciągać wnioski. Dobrze jest właśnie się upewniać, sprawdzać, badać, mieć ciągle to założenie, że możemy się mylić. Tak? Mm -hmm. Tak samo właśnie w odniesieniu do Słowa Bożego, czytamy je, zgłębiamy je, rozważamy je, ale widzimy, że bracia w różnych miejscach no, dochodzą do różnych czasami wniosków. Nie? Bardzo różnych jeszcze Tak myślę o tym, jak tutaj Paweł młodzień. W tym XXV wierszu mhm. Paweł rzekł, dobrze Duch Święty powiedział do ojczywa, do proroka Itajasza, a tam te ta słowa mówi Bóg, mhm. a tu mamy tak, Duch, Duch Święty. Ja mam to jedności tutaj, tak. to jest Zimno? Chłodne. Nie, Zimno. nie. No niektórym, to, niektórym, niektórym. Podkręcimy Nie, Nie, nie, a, tak. nie, nie ja jestem w ja bardziej. Bo, ja ja bo ja zmniejszyłem, jak przyszliśmy, było ciepło. Ja ja zmniejszyłem, ciepło. No, było za ciepło. Oczywiście. Dlatego było uchylane, a teraz już się troszkę ochłodziło. Tak, tak to jest bardzo chłodna. się podniesienie. No. No. Po kożuchy nałożymy. Nie nie, bo jak się ruszam, to nie mam. No, to Warto też prześledzić właśnie w Ewangelii Łukasza i w dziejach apostolskich osobę i działanie Ducha Świętego. Widzimy, że Łukasz bardzo mocno podkreśla osobę i dzieło Ducha Świętego. I właśnie tam, gdzie w Starym Testamencie mamy Boga Jachwę, tam u Łukasza w jakichś analogiach czy cytatach mamy Ducha Świętego. Czyli Duch Święty ewidentny jest Bogiem, jest osobą boską, nie jest jakąś mocą tylko, bo On mówi, tak jak tutaj, trafnie Duch Święty powiedział. Więc to nie jest jakaś bezosobowa moc, tak jak świadkowie Jehowy czy inni antytrymikarze twierdzą, tylko Duch Święty jest osobą, która mówi, która przekonuje, którą można zasmucić, można mu się sprzeciwiać, można go próbować okłamać, chociaż nie radzę, ale Ananiasz i Safira tak. myśleli, że okłamią Ducha Świętego, więc tutaj mamy ewidentnie kusić, mamy osobę, osobę, która no jest tutaj w dziejach apostolskich bardzo wyraźnie przedstawiona i też widzimy, że jest ważną osobą, kiedy Paweł przychodzi tam do Efezu, mówi oni: Czy otrzymaliście ducha świętego na początku, gdy uwierzyliście? A tam ci nawet nie słyszeli, że jest duch święty. Nie? Czyli widzimy, to było jedno z kluczowych pytań. Czy otrzymaliście ducha świętego, gdy uwierzyliście? Nie? gdy chrześcijanin bez ducha świętego, no to nie chrześcijanin, nie? Paweł zakłada, że każdy, kto wierzy w Chrystusa, otrzymuje Ducha Świętego. Pisze do Koryntian, czy nie wiecie, że jesteście świątynią i że Duch Boży mieszka w was? Czy tutaj jest to założenie, że chrześcijanin to człowiek pełen Ducha, to człowiek żyjący w Duchu, podążający za Duchem. I tutaj w dziełach apostolskich ciągle widzimy, jak Duch Święty przemawia, jak Duch Święty objawia, jak prowadzi Pawła. Więc tutaj, albo zakazuje, tak? Zakazałby tam w jednym miejscu gdzieś pójść, Duch Święty go zatrzymał. Czyli tutaj to przewodnictwo i działanie Ducha Świętego tak, jest, jest rzeczywiście kluczowe. No i tutaj też pod koniec Paweł się powołuje na, na, na to właśnie proroctwo przekazane przez Ducha Bożego. Tak? Czyli tutaj ta osoba Ducha Świętego też w Nowym Testamencie się wyłania w taki szczególny sposób. Bo w Starym Testamencie rzeczywiście zarówno Pan Jezus, jak i Duch Święty są ukryci. Oni są tam, ale w taki... Niewyraźny sposób. To są wszystko takie cienie, takie właśnie obrazy, takie zapowiedzi. Dopiero w Nowym Testamencie mamy to objawienie Syna Bożego, że Bóg ma Syna i że ten Syn jest jedno z Ojcem i jednocześnie, że Duch Boży, o którym w Starym Testamencie też gdzie gdzieniegdzie czytamy, ale też tak często można to traktować jako pewien rodzaj mocy w Starym Testamencie. Ta osobowość Ducha Świętego nie jest wyraźna w Starym Testamencie i ci wszyscy, którzy chcą dowodzić, że Duch Święty nie jest osobą, właśnie powołują się na Stary Testament, tak? powołują się na te liczne starotestamentowe obrazy, gdzie rzeczywiście jakby Duch Święty jest przedstawiony troszeczkę w niektórych miejscach, jakby, jakby był mocą, że stąpił właśnie tam na kogoś, przypadł na kogoś i, i w mocy coś ten człowiek uczynił. Natomiast w Nowym Testamencie no, jest tyle fragmentów, tyle określeń i tyle e, osobowych odniesień do Ducha Świętego, że absolutnie nie, nie, nie mamy prawa to traktować jako mocy bezosobowej. Widzimy Jego osobowość. Nie? Tak, to jest znaczące. Jako następną księgę weźmiemy. No właśnie. Bo jakaś była propozycja, pamiętam. Kasia pewnie będzie wiedziała. Nie wiem, czy nie planowaliśmy księgi Malachiasza, ale nie jestem pewien. Ale Malachiasza. Nie. nie, ja kiedyś dawno temu kazałem z księgi Malachiasza, mm -hmm. ale tutaj nie rozważaliśmy. Podróż więc... no, z no, To tam, zbiło, to tam było, było lata dobra. temu. Tak. Nie, nie. W tej... A, w tej podróży. Mm -hmm. No to tak tylko z lotu ptaka, nie? ale tam jest tyle takich no. Wiem, że Kasia miała tam jakąś księgę. Tak? O, wydaje mi się, że to była malachiasza, ale nie jestem ja pewien. Ja czytam ja Zaczęłam czytać i. Dobrze było, jakąś, jakieś, żebyśmy wzięli jakiś stary testament jeszcze. Zanim pójdziemy w kolejną nowego, bo żeśmy dawna mhm. kilka książek Nowego Testamentu. Od ja dawno ja. nie było hmm. starego żeśmy mieli Ewangelię, mieliśmy tutaj. Wcześniej, wcześniej Izajasza, żeśmy rozważali przed Ewangelią. Trzy lata? No, tak nam zeszło. Ze dwa na pewno. jeden to są duże. Księgi. No, no ta, ta księga Malachiasza jest krótka. Tam są. Chyba cztery rozdziały, więc myślę, że spokojnie moglibyśmy ją wziąć, a później wrócić do jakiejś księgi Nowego Testamentu. W niektórych są trzy, w niektórych cztery. Mależy jakby przekuć. Ten podział był właśnie, że niektórzy ostatnie wiersze dodali do czwartego rozdziału. Malachiasz. Głównym głosem, to bardzo grańsko malach. Dlatego, że to się stawiali. Malachiasz to jest czasami księga napisana przez... Tak. Malachiasza, czy jakiegoś po prostu... ...presłańca. No takie pytanie. Skoro jest czas. Mm -hmm. Nie wiem daleko tam przed demorach oczywiście do listu Jana, ale pod koniec chyba piątego rozdziału jest taki dosyć ciekawy. Ciekawe są sformułowania. Może to jest tak zwany grzech śmiertelny. Mm -hmm. Co myśmy? Śmiertelny, grzech, grzech na śmierci. O, właśnie, to jest właśnie grzech, tutaj, który prowadzi do śmierci. Właśnie, jest to grzech ku śmierci. tak? Mm. Tutaj by trzeba było chyba raczej do tego do tego rozpocząć, że to nie jest grzech śmiertelny, tylko grzech, który prowadzi ku śmierci i mm -hmm. tak jest faktycznie sprawdzałem w różnych tłumaczeniach i to jest właśnie y, istotne. Czyli popełnianie tego grzechu, czyli tutaj jakby koncepcję, patrząc y, z sobie koncepcję Jana, na to trwanie w tym grzechu, tak, który prowadzi ostatecznie do, do, do zatracenia, czyli do, do śmierci i teraz na tyle to jest ciekawe y, Dlaczego, dlaczego, jaki to jest grzech, ponieważ Jan mówi, żeby się nie modlić o takiego. Mm -hmm. I to jest pod tym mm -hmm. kątem, prawda? A to jest bardzo ciekawe, żeby się o, to, o, to, o takiego człowieka, który jest w takim, w takim stanie, w takim stanie, który idzie ku śmierci, tak jak grzeszy, że jest trwa w tym grzechu, tak, to, tak, tak powinniśmy chyba to, to nazywać, żeby się o niego nie modlić. I w pierwszej, jak gdyby, mi się wydaje... Pojawia mi się ta sytuacja w Koryncie. To jest 1 Jana 5,16. 16. ktoś tak. chce sobie pierwszy zobaczyć. 1 Jana 5,16. Uh -huh. Może faktycznie. Z przykładu. Jeśli ktoś zobaczyłby, że jego brat grzeszy grzechem i na śmierć. Będzie prosił, a Bóg da mu życie. A to jest tym niegrzeszący na śmierć. Jest grzech prowadzący na śmierć. Nie o takiej mówią, aby prosić Wszelka niesprawiedliwość jest grzechem, jest też grzech nieprowadzący na śmierć. Ale tutaj, no, także tu, to jest chyba, to chyba, dalej chyba na ten temat już, już nie Czy generalnie jest taki grzech, który jest na śmierć prowadzący, na śmierć prowadzący ku śmierci. Może no, mi się pojawia, pojawia ten temat związany z Koryntem, kiedy mówi się, że wydajcie takiego szatanowic, że jak gdyby on trwał w tym grzechu, Niech to ci rozumiem, że to jest osoba, która już była wielokrotnie napominana, której wielokrotnie tłumaczono, mówiono, ale ta ciągle, ona ciągle trwa w tym grzechu. Ona nie chce się jak gdyby nawrócić, nie chce pokutować z tego, nie chce uznać, że to w ogóle jest grzech. No i za, takie, za, za taką osobę już mamy nie, nie, nie prosić, tylko go wydać szatanowi, żeby jego duch został zbawiony, czyli po to wydajemy szatanowi, po to jak gdyby dajemy go, wydalamy go ze zboru, żeby był, żeby, żeby był jak gdyby już w objęciach tego, który panuje yy, poza zborem, czyli, czyli szatan ma jest jak, jako książę tego świata, i jak gdyby no, żeby doszedł do opamiętania. To jest jak gdyby taka ostateczna, ostateczny krok zboru, wypływający z miłości, żeby ten człowiek ostatecznie się opamiętał, hmm. żeby powrócił do... Myślę, że, że tutaj to, co w Ewangelii Matusza, ten odnośnik, który jest do 12 rozdziału, jak Pan Jezus mówi, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw nie będzie. Ja myślę, że to też z tym się właśnie wiąże, co, co wcześniej widać, co farizeusze robili, że widzieli ewidentne Boże cuda i przypisywali to, czy skażeli... No to tam, co za... myśmy na Europie rozmawiali, myśmy o tym rozmawiali, ja właśnie no tak, tak mówiłam. No, no, no, no, no. Mhm. Ale ja tutaj tych dwóch grzechów nie łączę. Bo, no, no, Bo tamto musieli... jest później, dla... tylko Duchowi Świętemu, który nie będzie, to, to też może w piątek m. nam się uda ten temat jeszcze wrócić, m. który nie będzie odpuszczony człowiekowi, ale tutaj mamy człowieka, który grzeszy, i ten, który jest wierzący, tak to nazwijmy. Nie? To jest osoba, jak, no, Ona jest wierząca, tak to byśmy się, bo ja by się nie zajmował tam osobą niewierzącą, która brat. Jeśli obra się, jeśli ktoś widzi, to. że jego brat popełnia. Boże. Mhm. No czyli jest brat po... nie taki. No właśnie, tutaj ja powiem tak, ja myślę, że jest to jeden z takich wierszy, na którym nie powinniśmy za bardzo dogmatyzować, ponieważ teorii interpretacji jest kilka tych wierszy. Kiedyś słyszałem taką przeczytałem taką interpretację, która do mnie tutaj mnie troszkę przekonała, chociaż też nie dałbym głowy za to absolutnie, ale jakoś tak wydaje mi się też być sensownym wyjaśnieniem tego wiersza jest stwierdzenie, że grzech, który prowadzi na śmierć, bo taki jest sens tutaj literalny, literalny tego, jak Jan tutaj mówi, grzech, który prowadzi na śmierć, albo grzech ku śmierci, można to też rozumieć grzech, za który jest śmierć, czyli z powodu którego jest śmierć, czyli jeżeli ktoś dopuścił się grzechu, za który powinien umrzeć, bo jest kara śmierci. Przewidziana, w takim sensie cielesnym mówisz no, tak, tak, na tak, ziemi. Cielesnym, ale też to, to, to jest to, to, no i było, bo takie było prawo, które pewne wykroczenia karano śmiercią. I teraz Paweł mówi, żeby się nie modlić o takiego, ja rozumiem to można tak rozumieć żeby uniknął tej śmierci. Czyli jeżeli dopuścił się grzechu, za który jest kara śmierci, to już nie należy się o niego modlić, żeby on teraz uniknął tej kary śmierci. Tylko powinien ponieść karę śmierci, bo to jest sprawiedliwe. Natomiast to też nie jest jednoznaczne. To tak no jasno z tego nie wynika. Ale jakby to, to mnie przekonało. Bo sobie myślę, skąd mielibyśmy wiedzieć, że ktoś już jest w takim miejscu, w którym nie powinniśmy się o niego modlić. No Nawet jeżeli ktoś, powiedzmy, otwarcie bluźni duchowi świętemu. Nie będziemy modlić się o takiego człowieka, który to czyni w nieświadomości w jakimś... Załóżmy, jest satanistą. Tak? Mm -hmm. I, I tam w tych swoich tam obrzędach będzie bluźnił duchowi świętemu, <śmiech> będzie bluźnił Chrystusowi, będzie no, robił, wiadomo, wypowiadał jakieś straszne rzeczy. To co teraz? Nie mamy się o takiego modlić? Ja wierzę, że no, powinniśmy się o każdego modlić. Słyszymy świadectwa takich ludzi, którzy się nawrócili po takich bluźnierstwach. Więc teraz pytanie, czy oni się naprawdę nawrócili, czy tylko mają nadzieję, że się nawrócili, a są potępieni za to, co powiedzieli, chociaż mają owoce nowego życia. No nie, rozumiem, że oni się nawrócili. To, to. Okay. Ale czynili to w nieświadomości? Tutaj myślę, że kiedy mówimy o faryzeuszach, zobaczcie, oni mają wyjątkową sytuację. Nie wiem, czy ktokolwiek z nas kiedykolwiek będzie miał taką możliwość, jaką oni mieli. Oni mieli Syna Bożego w ciele, który na ich oczach czynił ewidentne cuda mocą Ducha Świętego. I ja nie wiem, czy popełnienie tego grzechu w ogóle jest możliwe dzisiaj że nikt z nas nie ma takiej możliwości zobaczenia Chrystusa, Syna Boga w ciele, który przemawia z mocą, który czyni dobrze, który nie grzeszy, jest ideałem chodzącym i wszystko czyni dobrze, a oni wbrew temu My mówią to palec bol, palec diabelski, to mocą Belzebuba. Więc tutaj jest, myślę, wyjątkowa sytuacja. Tak mi się wydaje. Znowu nie, nie chciałbym ryzykować stwierdzenia, bo tak Pismo nie mówi, ale yy, patrząc na dzisiaj, na bluźnierstwa ludzi, one często wynikają no, właśnie z, z frustracji człowieka albo ze zwiedzenia przez jakąś demoniczną naukę. Ale jak ludzie jednak yy, nieraz przychodzą do opamiętania, no to wyznają ten grzech, odwracają się od tego grzechu i widać działanie Bożej łaski w ich życiu. Więc teraz ja bym się nie ważył mu powiedzieć nie... Ty już zbluźniłeś przeciwko duchowi, dla ciebie już nie ma odpuszczenia, o ciebie już się nie będziemy mówić. No. Nie wyobrażasz sobie, Paweł był bluźniercą, apostoł Paweł, prawda? Bluźnił imieniu Chrystusa czytamy. No wcześniej, przed... wcześniej, zanim się Ale nawrócił. No? Tak, oczywiście. Ale I mówi w nieświadomości człowiek... to czyni. Dobrze, jeżeli jest człowiek, z Boże, yy, na... nawrócił się, bo są takie przypadki i potem mówi.. Jezus nie jest Bogiem. Mhm. Osoba, która... O, o, tak, o takiej osobie chyba. Znaczy na pewno jest, to... mamy ostrzeżenie to, w liście do hebrajczyków. Tam jest ostrzeżenie, że człowiek może dojść do takiego miejsca, w którym już nie ma... Niemożliwe to. Te... Tak, niemożliwe, aby ich przywieźć do opamiętania. Skoro to jest, w więc, Boże, jest więc to na Jest pewno... takie miejsce, na pewno. No. Więc Pismo nas przestrzega i ja myślę, że tutaj też mamy taką przestrogę. Natomiast nie wiem, jak mielibyśmy praktycznie to ocenić. Jak ja jestem w stanie ocenić drugiego? Ja mogę siebie tak ocenić? No jeśli ta osoba jest wśród jak... nas i zaczyna mówić, mi się... Bo ja tak mówiłem, że Jezus jest Bogiem, ja, mhm. ja przyjąłem chrzest, ale to jest nieprawda. To jest co by, co by za on to, on, to, on to mówi. No to, no to skoro my słyszymy, mhm. że On to mówi, no to chyba właśnie chodzi o taką osobę. No ale co, o taką nie będziemy się modlić, żeby Bóg dał mu opamiętanie? Nie wiem, no właśnie nie wiemy. Ja myślę, że powinniśmy się nie modlić, nie bo nie może został oszukany. Tak. tutaj mieliśmy takich ludzi w naszym zborze, którzy trafili do Mariana Łaszewskiego i zostali oszukani przez niego ale się opamiętali z tego czyli wtedy zaczynali zaprzeczać szczególnie jeden zaprzeczał, że Jezus jest Bogiem, ale dzięki Bogu się opamiętał z tego więc ja myślę, że ludzie dają się zwieść no, widzimy w, w, w listach apostolskich jak Paweł Galacja przestrzega, że przyjęli inną Ewangelię, mm -hmm. przyjęli innego Chrystusa, ale wzywa ich do opamiętania. Modli się za nimi cały czas. Pomimo, że dali się A zwieść, kogo? dali tam się tam szukać. Bo jest wyraźnie napisane, żeby się nie modlić. To o no tak. kogo to chodzi? No właśnie nie wiemy. Tylko nie zawsze nie wiemy. się zastanawiamy. No, łączyłem bo... to, tą... no. się myliłem oczywiście, że tu chodzi to chodzi Anlaim'a i Safina. To byłże że jakaś dzieje no on nie udadzę. No ruch, tak. Niepoga. Więc o, myślę, że ta, tego hmm. typu fragmenty dobrze jest, żebyśmy spróbowali no, nie, ale by rozważyć, nie, by ale nie byli dogmatyczni, nie, by ponieważ by za mało tutaj mamy szczegółów. I tak możemy przypuszczać, ale nawet Ananiasz i Safira ponieśli śmierć, ale byli tacy, którzy oszukali i nie ponieśli. No, ponoziliśmy, no ponoziliśmy. właśnie, tak, a. Nie wszyscy dzisiaj, Czyli do dzisiaj tak jest I nie wszyscy, którzy... Rady, Niektórzy nie... mówią, że, że jakby tak to działał, tak. jak sobie... co, <śmiech> To by 99% na... populacji. To by nie było. <śmiech> no to, że oni... Śmierć na miejscu, tak. to nie znaczy, że ci, którzy szukali, nie poniosą śmierci. W czasie. To tak, tak. tylko tak, tak, tutaj żeby... o tej modlitwie za nich. No to no. już no. właśnie, żeby się nie modlić. Tak tak. Podjąłem ten temat, bo, pisze, bo mówię, bo na tylko... dał, dał rągowisko Ma. Syna Bożego. krzyżują ponownie. Ponownie, no to znaczy, że wierzyli w tego. Chy... Tak, tak, no tam tak. jest ewidentnie mowa tak o odstępcach, wygląda. tam jest Odstępca mowa o ludziach, od którzy odstąpili od wiary. Zakosztowali. Tak, zakosztowali tak? tak, tych boskich rzeczy. natomiast, no, I odwrócili się. się Tyle pytanie znowu, czy o takich się nie modlić, bo tam w liście Hebrajczyków nie znajdujemy wskazówek, by się o nich nie modlić. Mhm. Tam jest ostrzeżenie, mhm. natomiast jakby cały list jest skierowany właśnie do ludzi, którzy są na krawędzi mhm. takiego odstępstwa. Mhm. Tam widać, że niektórzy z nich właśnie zaczęli się wycofywać. Więc ten, cały ten list jest wezwaniem ich, żeby się opamiętali, żeby no, ale nie jest, żeby o takich się nie modlić. Nie, nie, to nie tego nie. nie, ale ja mówię, że, że Wracamy do Jana, że to to jest, tak, no, no, tak, tak. tak. Żeby tak. o takich się nie Tyle, modlić. Tyle, że tak. mówię, przez to, to, że... Chodzi? Przez to, że to są różne możliwości, tak. myślę, że ja bym sobie... No nie, nie, nie, nie, nie wyobrażam sobie, żebym przestał się modlić o kogokolwiek. Kto jest zgubiony, kto kwi no, w grzechu, nie w, nie w grzechu. Tak, tak no. długo jak żyje, jest nadzieja opamiętania. Nawet jak Paweł każe wydać tego człowieka na zatracenie ciała, to mówi, aby duch był zbawiony. Czyli nawet wydanie na pastwę szatana nie oznacza potępienia go i pozbawienia go życia wiecznego, jeżeli się tylko opamięta. Bo tu jest warunek zawsze. To była ostatnia deska ratunku dla tego człowieka w tym złożu. Jakby tak miało, to był ostatnia deska Rynusz, Wszystkie inne możliwości zawiodły. Tutaj na przykład w tym przekładzie Piotra Zaręby, mm. literackim, on dodał wyrażenia, żeby wyjaśnić, co on, co on to rozumie. Jak Piotr Zaręba to rozumie. Mm. I on pisze tak: jeśli ktoś zauważy, że jego brat popełnia grzech, lecz nie taki, przy którym upierałby się na śmierć. A, no <laughs> Czyli tutaj Piotr Zaręba, widzicie, jak sobie. No, no, no. Pozwolił na no. Aha, interpretację. No, no, no. Niech się modli, a w nawiasie Bóg da mu życie. Chodzi o osoby, które grzeszą, lecz nie upierają się przy tym na śmierć. <podztuk> <podzillas> <Znalección> <podzillas> na widzicie. widzicie <podzillas> Widzicie, jak, jakie są Piszenie to Bo to jest trudne. No, Właśnie to, o to chodzi, że nie mamy wyjaśnień wczesnych tak. tego fragmentu. Tak. Mamy po prostu ten zapis, który jest dziwny. Jest inny od wszystkich innych miejsc, gdzie czytamy, żeby modlić się o grzeszników, tak. modlić się o upadających braci. Yy, przebaczać choćby ktoś nie wiadomo ile razy zgrzeszył. Więc, jeżeli my jesteśmy wzywani, żeby przebaczyć bez końca, to o ileż bardziej Bóg oh, tak, wybaczy tak. tym, którzy nie wiadomo jak zgrzeszyli. Więc hmm. tutaj. Ja bym, mówię, dzisiaj na podstawie takiego wiersza, no nigdy nie stanę w miejscu, że o tego czy o tamtego się nie będę modlił. Po prostu przyznaję, że nie jestem pewien, co ten wiersz znaczy. Może znaczyć to, może mhm. znaczyć tamto. No, to ale... to jest 17. Tak? Jak jeszcze to z 17. Tak, tutaj to słowo nieprawość jest ciekawym słowem, ponieważ Jan kilkakrotnie używa tego słowa już wcześniej. Mówiąc o tym, że grzech jest nieprawością i że każdy, kto grzeszy, dopuszcza się nieprawości. I tutaj powtarza do tego, mówiąc, że wszelka nieprawość jest grzechem, lecz jest grzech, który nie prowadzi do śmierci. A każdy grzech jest śmiertelny. Tak, no, czyli nie każdy grzech, ale dosłownie tutaj jest to wyrażenie. Tam jest taka konstrukcja w Grece. Tutaj Zaremba dobrze oddał. Bo to wyrażenie w Grecji jest znaczy nie prowadzi do śmierci. Nie jest na śmierć, jakby ich skutkiem nie jest śmierć. Więc I tu chodzi o ludzkie prawo, tak? tak tego nie właśnie nie wiadomo. Nie właśnie wiem, nie wiemy, czy chodzi, bo tutaj nie, Jan tego nie wyjaśnia, no czy tak. chodzi o wieczną śmierć, to czy chodzi taką, o doczesną tak. karę śmierci. I przez to, że to nie jest jednoznaczne. Musimy po prostu hmm. powiedzieć. No, nie coś, to, nie wiem. Znaczy pewnie jest, na pewno jest tutaj ostrzeżenie, że są grzechy, które mogą nas zabić. Tak? Każdy grzech nas zabija tak naprawdę, okay. ale są szczególne grzechy, które, no, gdzie może już być takie zatwardzenie serca, takie gdzieś uwikłanie w ten grzech, że może nie być ratunku. Albo właśnie jest mowa o tym, że czeka kara śmierci. Albo rzeczywiście jest, jest taki stan duchowej śmierci. Tego nie wiemy. Ale myślę, że powinniśmy się obawiać. No, tak. Z tego powodu jakiegokolwiek każdego grzechu powinniśmy się obawiać i nienawidzić. Ale są szczególne grzechy. No, są jednak takie właśnie grzechy, gdzie człowiek się no, zapuszcza w tereny no, jakiegoś faktycznie bluźnierstwa, jakiegoś takiego odstępstwa, wyrzeczenia Boga, które jest może być nieodwracalne. Mhm. Ja, ja bym to bardziej w ten sposób brał, żeby, tak. tak samo jak te ostrzeżenia z listu do hebrajczyków, że jest zagrożenie dojścia do miejsca, z którego już nie ma powrotu. To myślę z tego płynie wyraźnie, że są, jest takie miejsce, gdzie już nie ma powrotu. Nie? Tak, tak. Czy my jesteśmy w stanie to nie rozpoznać? No nie, nie znamy serca. No właśnie, Bóg, no, ale wie, Bóg wie, ale Bóg wie. ostrzega. Bóg ostrzega, że jest takie miejsce i dlatego lepiej się w ogóle tam nie zbliżać. Lepiej w ogóle nie, nie mieć nic do czynienia z, z czymkolwiek, co jest nieprawe. Bo, bo są grzechy, które no, prowadzą do śmierci. Tak? I teraz czy, czy, czy doczesnej, czy duchowej, tego nie jesteśmy pewni. Ale niewykluczone, że również do duchowej. Nie? Więc... Skoro takiego się nawet nie modlić, tak. Ale, ale całe szczęście tutaj nie ma informacji od Jana, że jeśli będę się modlił, to mnie też śmierć czeka. <śmiech> <śmiech> nie, no bo to wiemy, nie? nie to, dlatego ten temat jest bardzo trudny i też uważam, że no, nie ma osoby na świecie, o której by mi się nie pomodlić, nie? żeby doszło do opamiętania, nie? żeby doszło do nawrócenia. Mamy, mamy przykłady satanistów, o których mówiłeś, znamy satanistów, którzy są w tej chwili osobami wierzącymi. Prześladowców Kościoła, ludzi, którzy z bezpiarstwem krzywdzili chrześcijan, a oni się za nimi modlili. I niektórzy z nich się nawrócili. Także no, tutaj mówię, nie mając takiego światła, chyba żeby Bóg dał nam takie światło, wtedy no, tak. możemy być posłuszni temu, ale w innym wypadku ja myślę, że nie popełnimy grzechu modląc się mm. o kogokolwiek, tak? modląc się o jego upamiętanie. Raczej właśnie tutaj myślę, że jak ktoś dopuścił się faktycznie grzechu, który zasługuje na śmierć, no to wtedy rzeczywiście byłoby nierozsądne modlić się, żeby on teraz uniknął tej śmierci, na przykład, bo się nawrócił. A, to bo, bo, no, dopuścił się grzechu, który jest na śmierć. Więc ja bym mówił, nadal to, to jest dla mnie najbardziej jakaś taka przekonywująca interpretacja, ale też mówię, głowy bym za nią nie dał. Hmm. To tylko jest jedna z możliwych tak, interpretacji. Super, Justy, to, co jest napisane w y, XVIII. Y, Wiemy, że nikt narodzony z Boga nie żyje w sposób grzeszny, czyli też, też jakby w nawiązaniu do tych wcześniejszych to możemy wskazywać na to, że życie w, w skończy się śmiercią, a jeżeli człowiek jest z Boga, to nie będzie trwał w, Grzechu, tak. który tak. To, ostatecznie no, skutkuje śmiercią. Skutkuje śmiercią. Tak, tak. To, trwanie w grzechu, nie, Zgrzeszyć. A, tak. człowiek, to tak. no, narodzony, ale, ale, a trwanie w grzechu, mhm. no to jest różnica, nie? Mhm. Ty powiedz, że wie, tak, nie? Czułe Zaczy, i nie? tak, tego tak, tak, to nie jest tak, to jest, nie bo tutaj Paweł będzie o tym, że przy nawracaniu się jest to pragnienie, i Duch Święty mówi wyraźnie. Powie raz, powie dwa, powie trzy, ty musisz tą osobę przeprosić. Nie, nie mów, mówię o takiej weseli. To nie jest przyjemne, kogoś przepraszać. Ja. I mówi co? Ja się nawróciłem, mhm. a teraz możecie przeprosić. Mhm. Takie tam ale, świadectwo. Ale, ale jest to, no, jest Twojego życia. Mówi, on mówi, ten Duch Święty coś, się O, okradłem kogoś przed nawróceniem, tak? tak? A Na sporą kwotę. Mhm. Mi jakiś czas, jestem człowiekiem wierzącym. Jestem sprawcą jakiegoś tam wypadku, nie jestem sprawcą. Już jestem wierzącym człowiekiem, tak? I ktoś mi wpada pod samochód. Hmm. Ja go odwożę do domu, a drugi dzień przekręca i policję hmm. mnie aresztuje. Jako sprawcę, że ja byłem pijany i tak dalej. No, słyszę, bo Boża wola, bo za mną sąsiedzi widzieli, się zmieniłem pastor i tak dalej. Nie. Ale co, że ja tą... Zapłaciłem karę taką, za jakąś tam nawiązkę, którą pokradłem człowieka. I te same pieniądze. Sam myślałem, myślałem, oddać, nie oddać jak. I musiałem zapłacić no, do sądu. Identyczne co do złotówki. To było 30 tysięcy 30 tysięcy. Taka to była kwota. No. W 70 latach było dużo więcej. W siedemdziesiąt latach. No, no 70. Dzisiaj by bolało. Jak? Dzisiaj by bolało? Jak <grym grym> 80... 70. 7 rok. 77 rok. To była tam. To potężna była. Potężna kwota. A nie jakby potęż dwadzieścia. Nie. Nie, nie, nie. 10 lat później to było, to... przepraszam, z końcówka do 70. Nie, no. No, no nadal tak jakby Przepraszam. Ale tak myślałem, no, ale Bóg się zatroszczył moje nie. sumienie. Ja wiedziałem, ja potem świadectwo z Boże składałem o tym, że było taki, bo pokazuję, nie ma Marek, że ty zapomniesz oddać, nie oddać. Psz. Było tam jakieś oskarżenie. Ja sam na skazany, jak dałem wyrok, miałem w zawieszeniu hmm. za nic. No. I taka sama suma. Taka sama suma, ale wyrok dostałem z podwajającego wypadku. co? Z Na się nie stało, no, ale jakby ludzie zeznają. A że tak Nasi współbracia Rzymianie, jak się dowiedzieli, to. Rzymscy, jak się dowiedzieli, że to Janu, to od razu. Marek ten kociak się to zeznawali na to, że ja nie do hmm. co rozumiem, choć. Nie ma tylko tyle, że pół prostuje nas, jak chcemy zapomnieć. No. To dotyczyło czego innego. Oni o tym nie wiedzieli, nie wiedzieli. A ty wiedziałeś i ty No Niko i ty miałeś. Nie wiedział, że to... Ale ty miałeś odpowiedź. Tak. Że to. Oczywiście w ale powiedziałem potem jak. To ja, tak, tak, tak, tak. to, to no, mnie się dotknęło. Powiedziałem sposób że taka taka sprawa, no tak. bracia tak spraw. To <głos> <głos> wielko od Boga dostałeś. Ty no, nie no, ja tam to musiałem no, rok spłacać, nieważne ja to tam, ale wyrównałem to w jakiś tam sposób. Mm. <głos> Umórmy się kochani. <głos> Dziękujemy nasz kochany Panie za Twoje Słowo, które możemy razem rozważać. Prosimy, by ta cała nauka, która płynie z Twojego Słowa, przemieniała nasze myślenie, przemieniała nasze życie. Abyśmy nie byli słuchaczami tylko, ale tymi, którzy czynią Twoje Słowo, którzy chodzą w prawdzie Twojego Słowa, żyją tym Słowem. Daj nam rozmyślać o tym, co czytamy. Daj nam, Panie, rozumieć, ucz nas. Są trudne rzeczy w Twym Słowie, nad którymi się pochylamy, które staramy się zrozumieć i jeśli są nam potrzebne, wierzymy, że jesteś w stanie nam je przez ducha objawić. Chcemy polegać na Tobie i prosimy, byś to wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności, łaskawie nam udzielał. I pomógł nam w tym wszystkim, co wiemy już, a tak wiele wiemy, żebyśmy w tym byli wierni, żebyśmy w tym byli posłuszni. A to wszystko, co jeszcze pozostaje dla nas tajemnicą, abyś, jeśli zechcesz, objawił nam w stosownym czasie. Póki co też dał nam pokorę, żebyśmy nie spierali się, nie kłócili o te rzeczy trudne, nie do końca zrozumiałe, wyraźne ale żebyśmy miłowali siebie wzajemnie, nawet jeśli w jakichś kwestiach inaczej myślimy, inaczej coś rozumiemy. Daj, Panie, żeby nasze serca były pełne miłości do siebie wzajemnej, i żebyśmy też tą miłość okazywali, kiedy tylko mamy okazję. Amen. Amen.